Siema, co tam, jak życie. No, Ja się dobrze bawię. Tak. Ja się dobrze bawię, bo jestem wybornym kolegą w duecie Hiriu Kot. Ja jestem Hiriu. Słuchajcie, radio samozadowolenie. To był Kot. Zebraliśmy się tutaj, żeby pogadać o rzeczach. Nie, w sumie to o jednej. O jednej rzeczy? O gierkach dla dzieci. To jest bardzo wiele rzeczy. Tak. Szczególnie, że ostatnio był wielki show z gierkami dla dzieci, w których ho, ho, ho. pokazano bardzo wiele gierek dla dzieci. Ale segway, ale nie od tego mieliśmy zacząć. No racja. Płynne przejścia zostawimy na później. Jak minął ci ostatni, czekaj, tydzień? Spróbujmy zrobić to tygodniowym podcastem. Tak, taka jest, takie jest założenie. Czy to jest nasz odcinek pierwszy, czy to jest nasz odcinek zero? Potraktujmy to jak odcinek zero. Miejmy Uf. nadzieję, że nada się na odcinek pierwszy. Hmm, Okej. Okay. Cześć Hirio, jestem Kot, lubię grać w gierki. Cześć Kot, ja też jestem Hirio i bardzo <gry> lubię grać w gierki. W rzeczy samej uwielbiam grać w gierki tak bardzo, że czasami kosztuje mnie to wiele osiągnięć życiowych, które potencjalnie mógłbym zdobyć. Na jakich grach spędziłeś ostatni tydzień, Kot? No ciężko mówić o tygodniu, więc trochę dalej wyskoczę, bo generalnie skończyłem w ostatnim czasie jedynie dwie gry singlowe. Jedną z nich jest gra Refunked, która trwa dokładnie 15 minut. And... Od początku do końca? Tak, od początku do 100%. Od momentu, kiedy gracz uzyskuje kontrolę nad bohaterom? To następuje natychmiast. Hmm. To jedna z tych szybko wchodzących w gameplay tak. gier. Gryfang to jest to gra, która jest pierwszoosobową platformówką. I hmm. założenia są takie, że ona ma być taka banalna, że wszystko, że gracz mają odkrywać w swoim tempie. Ja ją jako w internecie, w recenzjach wyczytam, że to jest gra na pół godziny. Co mówię? No ja zrobiłem w 15 minut, a nie spieszyłem się naprawdę. Tylko po prostu nie wiem, może gracze nie od razu, przeciętny gracz nie od razu wykmini, że nie spróbuje, nie wiem, wall jumpa, czy tam jakichś wślizgów, bo postać ma takie opcje, sterowanie jest dwoma przyciskami, czy są kierunki, obracasz myszką kamerę, bo jest to pierwsze osobowe, tak jak mówiłem, masz skok i masz wślizg. Do tego możesz skokiem odbijać się od ścian i możesz złapać się krawędzi. W tym sensie, że jeśli jesteś odpowiednio blisko krawędzi, to twoja postać jakby się wespnie już na tą platformę. Jakby przyklei się do niej. Za moich czasów gry mogły być pierwszoosobowe, a obracałeś kamerę klawiaturą. Tak, ale to było dawno. Czuję się staro. W każdym razie... No i rozgrywka jest bardzo prosta. Masz kawałek terenu na tym kawałku terenu jest jakiś tam musisz wbiec na górę, żeby wejść na przycisk, Aha. z którego wychodzi słup światła, żebyś go przypadkiem nie żebyś widział dokładnie gdzie jest, żebyś wiedział gdzie się kierować. Potem wyłania się kolejny fragment terenu z wody, która was otacza, w się ciebie, bohatera. Mhm. I na niej jest kolejny przycisk, na który też musisz wejść, powtarzasz ten proces, aż wszedłeś na wszystkie przyciski, a ostatni wyrzuca się w górę, żebyś mógł zobaczyć całą wysepkę z góry i napis thank you for playing. To, to jest cała gra. To jest bardzo fajny koncept na minimalistyczną gierkę gdzieś na New Grounds. Była zrobiona w Unity i udostępniona na Kongregacie? Chyba w Unrealu? Nie jestem pewien szczerze mówiąc. Hmm. Zapłaciłem za nią euro 50. To było na promocji 50%. Mhm. Mm 10 eurocentów za minutę gry. No jest to nadal lepsza stawka niż gdybyś kupił bilet do kina. Tak? Prawda? Nie. Nie. Nie. Nie. nie. No trudno. Za za, czekaj, euro 50 to jest ile? Razy 4? No, razy 5 dla świętego spokoju. Razy 4,5? To skomplikowana matematyka, o Boże, co ja sobie zrobiłem. 6 zł, 7, Dobra, 7. 8 zł powiedzmy. Zostańmy przy 9, dla równego rachunku. 8 zł, bilet do kina kosztuje, nie wiem, 2 czy 3 razy tyle? 3 razy tyle? Ja 3 razy tyle, okej. Okay. Ale gra się... Ale film trwa... 10 razy więcej? Co najmniej godzinę 20. To mało. Nigdy nie byłem na tak krótkim filmie w kinie. Co najmniej 4 razy więcej? Nie, 15. Co najmniej 6 razy więcej. więc to prostym rachunkiem doszliśmy do tego, że gry są bardzo drogim hobby i lepiej oglądać filmy? Nie, lepiej kupować gry, które starczają na zawsze. Okej, okay, więc generalnie. Harry dostarczyło mi już dużo rozkmin, bo nie wracałem do niej, co prawda, natomiast bardzo mnie zafascynowała ta idea tego, że właśnie masz takie, bardzo wszystko jest takie ascetyczne, że nie ma żadnych tutoriali, że no bo tak naprawdę jakby na to nie spojrzeć, to ona korzysta z tych i odnosi się do tych ideałów, z tych starych gier, gdzie uczyło się gracza level designem, że masz takie sytuacje, że na przykład, że musisz konkretnie wykorzystać jedną mechanikę, że masz jakby wąskie gardło, masz przed sobą, widzisz, o tutaj przycisk jest jakby pod y, tam sufitem i mm -hmm. tam nie mogę wejść, to mm -hmm. znaczy, że muszę mieć jakąś akcję, która pozwala mi na y, tam wślizg czy kucnięcie. Z tą różnicą, że w starych grach musiałeś dopasować odpowiednią akcję do sytuacji, a tutaj jesteś wolny od tych rozterek. Znaczy no nie, musisz dopasować akcję do sytuacji, bo musisz dopasować, że żeby tam wejść musisz wcisnąć ten przycisk. No tak, ale masz tylko jeden przycisk do wciśnięcia. Ale nie wiesz który. Gra nie ma żadnych jakichś ikon na ekranie. Może w sensie, no możesz zajrzeć do opcji i tam to wszystko jest, nie? Natomiast mm -hmm. no ja tego nie zrobiłem. Ja po prostu pomyślałem, że no jestem graczem w FPS-y, no to wiadomo, wsadem się, ruszę, spadłem się, skaczę, o, da się też pewnie kłócać, to sprawdzę. C nie działa, kontrol nie działa, shift działa. Więc to było fajne. To skojarzyło mi się nie wiem, czy oglądałeś filmik tego Raptora o Megamenie X. U, wielokrotnie. Tak, i właśnie jak tam pokazywał, że no tutaj na kontrolerze masz ograniczoną ilość przycisków, więc nawet jeśli po prostu będziesz napierdalał wszystkie po kolei, to w końcu na to trafisz. No i z klawiaturą to nie działa, bo tych przycisków <śmiech> jest dużo więcej, ale jeśli grałeś w jakiekolwiek FPS-y kiedykolwiek, to wiesz, jakie przyciski zazwyczaj są używane do poruszania się w FPS-ach i w końcu wpadniesz na to że może to być Shift, a jak nie, to zaglądasz do opcji, bo nie jest to skomplikowana rakietowa technologia. A jednak słucham Cię od dobrych dziesięciu minut o tym, jak wiele można opcji w tym wykreować. Nie, nie o to mi chodziło. Mm. To nie, to nie jest... Właśnie to jest ciekawe w tej grze. Ona dostarczyła mi tematów do przemyśleń właśnie mm. dlatego, że no mówię, ona no jest taka prosta, jest taka krótka, ale podobała mi się, no, no nie znudziła mi się, no bo tylko 15 minut, no, tak. ale wiesz, nie czułem nic takiego, że co to już, z jakiegoś oburzenia, tylko myślałem, o jaka fajna, krótka gra, jakie przyjemne doświadczenie. Fajnie sobie skakałem, fajnie sobie chodziłem, fajnie się rozglądałem. Kolejny przykład, masz odbijanie się od ścian. Mhm. No to standardowo masz takie miejsce, gdzie masz dwie ściany obok siebie i żeby dostać się na górę, musisz się odbijać od nich nawzajem, więc w ten sposób gracie tego uczy. Mhm. I mówię, właśnie fakt, że nie ma tych tutoriali, fakt, że tak uczy level designem, to, że właśnie operuje takim prostym językiem growym, że masz ten słup światła, że, który widzisz od razu, żeby no. gdzie go szukać, że teren gry jakby coraz bardziej się powiększa, że na początku jest taki mały, żebyś no miał tylko jedno mhm. miejsce, w które możesz iść, a dopiero potem masz ich coraz więcej. I jak już jesteś przyzwyczajony do tego, jak gra już jest pewna, że na pewno rozumiesz, że masz wejść na ten przycisk świat ze światłem, że możesz się poruszać w ten i w ten sposób, to wtedy już powiesz, ja w sumie to masz dużą wyspę, teraz musisz przebiec przez nią na drugi koniec. A teraz w ogóle możesz już wejść do wody i nią przepłynąć. Jest taka opcja, jeśli na no to nie wpadłeś, jeśli bałeś się, nie wiem, że po wejściu do wody się umrze, to nie, to jest normalnie, więc jest okej. Okay. I nawet jak wejdziesz, to zobaczysz tam teren, który się jeszcze nie wyłonił i wyłoni się później. Wow. Więc to była, tak jak mówię, no jest to ciekawa gra, dostarczyła mi trochę przemyśleń na ten temat. Do doceniam ją bardzo po prostu. Jakby widzę te wszystkie mechanizmy, widzę to, jak została zaprojektowana i, i podoba mi się to. <śmiech> Jasne. W sumie to, jak słuchałam ciebie mówiącego o tej grze, to przyszło mi do głowy masa tytułów skojarzona na różnymi ścieżkami. W Morrowindzie Elder Scrollsach Siedziałem w wodzie i nurkowałem tak długo, aż postać mi umierała, licząc na to, że znajdę w tej wodzie jakiś teren, który się wyłoni, albo ukryty dungeon, albo cokolwiek. Jak okazało się, że połowa mapy jest spowita wodą, bo, bo Morowind był na wyspie, to spędziłem dobry tydzień koksając postać tylko po to, żeby była tak wykoksana, żeby nie mogła utonąć. A potem się oczywiście dowiedziałem, że woda jest mechanizmem ograniczającym świat, a nie prowadzącym do niezbadanych odkryć. Ale też był zaklęcie oddychania pod wodą. Tak, tak, tylko że ono jeszcze musiało być na dobrym poziomie. W sensie nie samo zaklęcie, tylko musiałeś mieć dostatecznie dużo many i dostatecznie dobre, ono chyba było też modyfikowalne. To ona było do czegokolwiek użyteczne, czy w końcu okazało się, że faktycznie w tej wodzie nic nie ma? Był jeden dungeon, zatopiony. Ale był to dungeon oczywiście na samym wybrzeżu, także jeśli dosłownie przeszedłeś 10 metrów pomiędzy kamieniami, to już go znalazłeś. W bardzo konkretnym miejscu, więc łatwo go było pominąć. Był dosyć bonusowy w swojej naturze i zawierał dosyć dobry pancerz, ale oczywiście nie wiązał się w żaden sposób z wypływaniem na pełne morze. Ale swoją drogą mamy na Steamie przede wszystkim wysyp ostatnio minimalistycznych gierek i przez ostatnio mam na myśli pewnie dobre 5 lat mm -hmm. albo cztery. Ja sam się ostatnio zagrywałem w Pony Island i Kalendula. Dosyć różne od siebie, ale też oparte raczej o po pierwsze minimalizm w designie, nie ma tam za dużo mechanik, a po drugie w odróżnieniu od twojego tytułu zawierają dużo myślenia poza pudełkiem. Tak, Pony Island. Widziałem gameplay, słyszałem wielokrotnie o tej grze i wiem, jaka jest dziwna. Wydaje mi się, że wiem o niej wszystko, jak się kończy i tak dalej, ale możesz mnie oświecić. Swoją drogą, właśnie to jest... Pony Island i Calendula, to są dwa tytuły, które warto zestawić obok siebie, bo oba są minimalistyczne, przy czym Pony Island ma elementy stricte gier wideo. Powiedz o niej trochę. Um... Pony Island... W zasadzie wolałbym nie spoilować, ale spoiler warning dla tych, którzy by jeszcze chcieli zagrać. Opiera się o wciągnięcie gracza w świat gry. Mhm. Fabuła polega na tym, że rozpoczyna się gra, a kiedy się kończy nieuniknioną porażką, to gra porywa graczowi duszę i trzeba się z niej wydostać. Oczywiście to się potem rozwija, jeszcze są trochę inne motywy, wiele dusz innych złapanych czeka na uratowanie, ale rozgrywka sprowadza się do naprzemian fazy myślenia poza pudełkiem, klikania w interfejs gry od strony kodu, szukanie jakichś plików, niedokończonych egzeków, próbę zniszczenia gry od strony kodu, skoraptowania jej, a przeplatane bieganiem po mapce i wchodzeniem do leveli dwuwymiarowych, gdzie biegniesz automatycznie poniakiem z lewej na prawą i strzelasz laserem do przeciwników. Jest super Bardzo możliwe, nie, wie, nie, nie wiem, które wyszło pierwsze i różnią się pod wieloma względami, natomiast to jest ta sama zasada. To sama myśl przewodnia. No i właśnie, Pony Island oferuje dużo fabuły i takiej fabuły bardzo spójnej. Spotyka się kogoś, kto udaje, przynajmniej wygląda na wroga, spotyka się kogoś, kto wygląda na towarzysza i trzeba współpracować z jednym, przeciwstawiać się drugiemu, są jakieś sekrety. A myślenie poza pudełkiem objawia się w konkretnych momentach. Gracz wie, że to jest ten moment, kiedy musisz rozkminić coś spoza znanych ci zasad. A Calendula z kolei opiera się tylko o myśleniu poza pudełkiem. Masz dostęp jako gracz do samego menu głównego i opcji i operując tymi opcjami musisz włączyć grę. Gra nie pozwala ci się uruchomić, a pozwala ci natomiast wczytać stan gry, ale każdy kolejny stan gry jest zabezpieczony hasłem, które musisz w jakiś sposób rozkminić. Mm -hmm. Są obie takie metagry, mówisz. Tak, tak, metagry. No zabawa właśnie konceptem tego, co w ogóle jest grą. I oczywiście różnią się tym, że dzięki temu w moim odczuciu, że Pony Island jednak poświęca wyraźnie część gry na stworzenie jakiejś konkretnej, spójnej narracji, podczas gdy Calendula obiecuje tajemnicę i kusi cię gdzieś tam migoczącym na horyzoncie jej rozwiązaniem. Eee, rozwiązanie to samo wypada w... W obu grach diametralnie różnie. Pony Island jest fajne, bo oferuje konkretne zakończenie, które wyjaśnia bardzo dużo i daje Ci ten pewien spokój, to zamknięcie tematu. A Calendula co prawda również wyjaśnia fabułę, ale jest to kompletnie nie to, czego mógłbyś się spodziewać. Ja osobiście przeżyłem spore rozczarowanie, na szczęście gra nie jest droga. I tak wiem, że nikt z Was słuchających nie zagra w Pony Island, więc powiem Wam co mnie najbardziej zaciekawiło jak o usłyszałem. Gra wysyła Wam fałszywe wiadomości na Steamie. I słyszałem historię ludzi, którzy, i w sensie bierze wam osoby z waszej friends listy i po prostu wyświetla wam komunikat in tak jakby ktoś was pytał, ej, w co wygracie, czy co coś takiego. Mhm. I słyszałem o człowieku, który dostał taki komunikat i potem sobie po prostu otworzył steam i otworzył okno z czatu z tą osobą i jej pisał, a ta osoba pytała ją w ogóle, o co chodzi, <śmiech> czemu ty ze mną rozmawiasz. Więc jest to z ciekawszych. Jedna z ciekawszych historii właśnie z takimi metagrami, o których słyszałem. Tak, to jest bardzo fajnie zastosowane, bo ten komunikat się wyświetla dokładnie w momencie, kiedy gracz ma powiedziane przez grę, żeby nie odwracał od niej wzroku. Więc jeśli wciśniesz Shift-Tab, żeby wywołać Steamowy Overlay, to dostajesz Game Over. O! Oh. To jest taka jedna z wielu sztuczek, które gra wykorzystuje, żeby, żeby wygrać z tobą. Oczywiście nie jest to gra... W w jakimś bardzo tradycyjnym, arcade'owym stylu, gdzie masz trzy życia i game over. Możesz powtórzyć potem, ale bardzo fajnie jest mieć tę satysfakcję, że nie dałeś się podpuścić. Nawet jeśli wygląda to tak autentycznie, pomyślisz sobie, ja akurat pomyślałem, że ktokolwiek do mnie pisze, może zaczekać te chwilę, bo ten moment bardzo mi się podobał. W tym okazało się, że miałem rację na wielu poziomach. Ale nie dziwię się, jeśli większość osób raczej poległa na tym momencie. No... Nie grałem w dużo tego typu gier minimalistycznych, bo generalnie nie mam jakiejś... Nie jestem zafascynowany indiesami. Jakoś nie, nie wydaje mi się, że każda z tych nowych idei jest jakaś bardzo świeża i że nie wiem, że to jest prawdziwy gaming. Nie mam żadnych takich jakichś odczuć. Wszystko biorę jakby case by case. Refunk mnie konkretnie zainteresował, ponieważ bardzo po prostu lubię pierwszoosobowe platformówki. Hmm. Jestem wielkim fanem Mirror's Edge'a i właśnie w ostat... Dosłownie w ciągu ostatniego, nie wiem, miesiąca dwóch zauważyłem, że Ej, w sumie sporo jest takich gier na tymi, które faktycznie skupiają się na no, platformingu w pierwszej osobie, czy to właśnie w takiej formule jak Refund, gdzie jest to bardzo powolne, spokojne i w zasadzie bez żadnego wyzwania, czy w formie takiej jak Seum, Speedrunners from Hell, mhm. które polega na przechodzeniu jakby przebieganiu przez planszę jak najszybciej, żeby pokonać tam jakiś time limit gdzie przy czym biegamy na pieszo, sterowanie i ogólnie mechanika poruszania się jest bardzo podobna jak w staroszkolnych FPS-ach, czy staroszkolnych, um, nie wiem, Half-Life, myślę, że jest takim... No, Half-Life jest bardzo staroszkolne. Tak, no to powiedzmy, że w ten, w ten, mniej więcej w ten sam jakby sposób, na takim samym stopniu skomplikowania i w zdolności tam kontroli fizyki postaci, nie wiem, toru lotów, mhm. ruchów w powietrzu i tak dalej. Że trochę się tam da wychylać, ale, ale generalnie to nie. Więc jest to trochę nierealistyczne, ale, ale tak tylko do pewnego stopnia. Ale właśnie wspomniałeś o Mirror's Edge'u. Czy w zasadzie jest jakaś prominentna, pierwszoosobowa platformówka, która nie byłaby Mirror's Edge'em? Znaczy, mówię, to są te wszystkie rzeczy, które usłyszałem w tych... Yy które odkrywam na Steamie teraz. Mm -hmm. I one są bardzo zróżnicowane, bo wspomniałem o Seum, wspomniałem o nie wiem, czy to jest Seum, czy Seum. Wspomniałem o e, o Refunged. natomiast widziałem też jakieś gry, w których mamy, miałem bardziej kontrolę w powietrzu nad swoją mm -hmm, postacią, mm -hmm. widziałem też jakieś oparte na e, używaniu liny z hakiem, z kotwiczką, mm -hmm. Jest ich dużo, nie wiem, czy są, które z nich są jakby duże, czy które z nich może będą, no bo dużo jest w early accessie. No tak. Nie, może one są wszystkie jakieś kultowe, w jakichś niszowych kręgach fanów pierwszoosobowych platformówek, o których jeszcze nie wiem i odkryję w miarę zagłębienia się w ten świat. No i fakt jest pierwszą tego typu mm -hmm. program, który którą zagrałem. Mam tutaj krótką listę zapisaną, planuję zagrać w nich więcej. Walking Road jeszcze mogę wspomnieć z pamięci, że też mnie ciekawi. Z takich jeszcze platformówek to przychodzi mi w zasadzie do głowy tylko... Tower of Guns i Drunken Robot Pornography które nie są klasycznymi platformówkami w sensie skakania z platformy na platformę ale raczej wykorzystują mechaniki pocisków, laserów i ogólnie ataków, żeby wyznaczyć ci tory, którymi musiałbyś się poruszać po prostu, żeby przeżyć. Raczej takie osobowe unikacze. Nie ja słyszałem o nich, brzmi ciekawie. No, są bardzo dobre. To znaczy, nie spędziłem dużo czasu nad Drunk Robot pornografii, ale owszem, posiedziałem sobie na Tower of Guns. Bardzo fajne, bardzo faktycznie klasyczne, jeśli chodzi o metody poruszania się. Czekaj, czekaj, jak teraz o tym mówisz, to nie słyszałem. Ona ma jakąś dziwną fabułę o tym, że wchodzisz tam, żeby <laughs> zdobyć bronię, czy... To się, ona ma fabułę, która jest... Ty, to jest... To jest mem. Który polega na tym, że możesz sobie w opcjach gry ustawić, czy chcesz mieć fabułę, czy nie. O. I jeśli wybierzesz opcję, że chcesz mieć fabułę, to za każdym razem, jak zaczynasz, grę jest inna. Oczywiście domyślam się, że pula tych fabuł jest ograniczona, ale sprawdzałem bodajże 10 czy 15 scenariuszy i za każdym razem faktycznie było coś innego. Zupełnie inne fabuły, które w zasadzie mieszczą się w przedziale od kompletnie poważnych historii, jak to właśnie wojskowe jakiś żołnierz jest wysłany do jakiejś tajnej bazy, żeby ją sprawdzić, wyciągnąć z niej ile się da, po jakieś skrajne absurdy rodem z Monty Pythona, gdzie szalone klauny wysyłają swojego wysłannika, żeby zebrał pieniądze na reaktywację cyrku, sam już tego dobrze nie pamiętam, ale od, od bardzo spójnych dialogów między poziomem a kolejnym poziomem do kompletnie absurdalnych, komediowych wypowiedzi, które ledwo się ze sobą łączą. ja tak wam teraz zdradzę z ofu, że właśnie zapisałem sobie tytuły tych gier, żeby je ograć w Naprawdę, pacniczku. Naprawdę to zrobił, widziałem to. Kot jest bardzo staroszkolny, ma prawdziwy kajecik. Ostatnio zostałem zafascynowany, stałem się zafascynowany posiadaniem na dosiku. <śmiech> to po prostu odmieniło moje życie. Ja używam notesika tylko do pracy, ale jest w niej niezbędne. No, tak jak mówię, grałem w Refund. Nie wiem, czy powinniśmy teraz poruszać szerok, czy jeszcze szerzej temat <śmiech> wszystkich minimalistycznych gier, no bo tak jak mówię, z tego masa. Są w różnych gatunkach, są w różnej jakości. Jedna rzecz, którą chętnie jeszcze dodam na temat tych gierek. One mają jedną mocną stronę i jest nią. W zwartość tych gier. Jeśli mówimy o takich rzeczach jak Pony Island, Calendula, czy ten Refunk, o którym wspomniałeś, ja muszę przyznać, że akurat Pony Island zajął mi trochę więcej czasu, może nawet ze 3 czy 4 godzinki, coś takiego, ale nadal są to gry, które możesz odpalić i jak masz dłuższy, czas, dłuższy okres czasu, powiedzmy jakiś weekendik, czy dłuższy wieczór, to możesz je po prostu od początku do końca rozbić, skończyć. Coś, no, co się przydaje, szczególnie jeśli ma się mało czasu. No zresztą nie każda gra musi być kolejnym finalem na 120 godzin. dobra, ja grałem jeszcze tylko w jedną grę, więc może... A, w sumie dokończę, może zamienimy. się tak. Najpierw ja powiem o swoich, potem ty o swoich. Druga grę, którą skończyłem, to Persona 4 Golden. Na mojej nowej, ulubionej konsoli PlayStation Vita. Czy jesteś już prawdziwym fanem PlayStation Vita? A co czyni prawdziwego fana? No nie wiem, ja zakładam, że musiałbyś mieć na pewno PS Plusa, żeby dostawać wszystkie gry na Vita. Ale problem w tym, że już wszystkie gry na zostały, już, już skończyły się gry na Vita, już nie ma gier na A... Więc po prostu teraz już dają tylko krapy albo drugi raz to samo. No ale ty ich nie masz, więc i tak by ci się przydało drugi raz. Wolę kupić po prostu, to co mnie interesuje chyba. Czy zakupisz Uncharted Golden Abyss? Nie, mimo że uważam się za fana serii. O... Taki ze mnie fan serii. Dopiero co rozkminiałem to, że nie przeczytałem light novelki Dungeon Rompy. Bo mimo, że uważam się za fana serii, a teraz uważam się za fana serii Uncharted, a nie zagram w Uncharted Golden. No taki z ciebie fan serii, No, No, dokładnie. Grałem w Persona. Mm -hmm. Jest to moja pierwsza Persona. Jest to pierwsza moja gra Asin Megami Tensei. Jest to jeden z pierwszych JRPG-ów, które ukończyłem od Golden Sana Którego ukończyłem dawno, jeszcze zanim w ogóle dwójka wyszła. Przypomnij mi proszę, czy w personie 4, jeśli w trakcie walki zginie główny bohater to Tomasz Gameovera? Tak. Czy w tej grze przeciwnicy mają ataki, które mogą po prostu zabić postać? Tak. Kontynuuj proszę. Ale w przeciwieństwie do wersji na PS2, jeśli umrzesz, to masz możliwość kontynuowania od początku danego piętra. Uf. Gdzie na przykład jak masz bossów, to zazwyczaj bossowie są zawsze na oddzielnym piętrze. Czyli jakby nie trzeba już nic potem, nie trzeba się znowu przebijać przez piętro, znowu levelować swoją postać, znowu zdobywać te same przedmioty z tych samych skrzynek. Uf. Tylko możesz po prostu wejść, skipnąć scenkę i, i walczyć. Nie możesz skipnąć, musisz się przewinąć. Gimik tej gry jest taki, że że, że telewizor no więc, tak. Więc nie można skipować cutscenek, ale można je przewijać. Fast, Fast forwardować. Forward, tak? Yep. <głos> Doskonale. Wybornie wręcz. To co powiem pewnie dotyczy większości części persony, ale nie wiem ile osób w nią, w nie wszystkie grało, więc po prostu powiem wam jak wygląda struktura tej gry. Mamy dzień. W trakcie mhm. dnia najpierw jesteśmy, jeśli większość dni zaczyna się od tego, że jesteśmy w szkole, są tam dni wolne, niedziele, wakacje i tak dalej, soboty nie są dniami wolnymi w Japonii, a przynajmniej w świecie persony, nie wiem jak w rodziwym świecie. W trójce też nie były z tego, co pamiętam. No. I wybieramy sobie jak chcemy, w końcu dostajemy jakiś wolny czas. Nie możemy wybrać jak chcemy go spędzić i mamy tutaj milion opcji. Możemy rozwijać jeden z naszych skilli, takich jak charyzma, odwaga wiedza zrozumienie ekspresja, no to jest charyzma w sumie ja już od wielu lat mam problemy z traktowaniem JRPG-ów poważnie więc ignoruj moje podśmiewania i tak pewnie grasz w nich dużo więcej niż ja winny co nam nam wyskoczyło? nic nieważne, przepraszam to się wytnie nie Jesteśmy profesjonalnym podcastem. Nie wycinamy U nas sama prawda i nic nie wycinamy. Prosto z ust konia. Kota. Ej, mówię o personie. Że możesz rozwijać jedne ze swoich umiejętności. Możesz na przykład pracować. Możesz nie wiem, się uczyć. Wow. I, I co najważniejsze, możesz spędzać czas z ludźmi. Jak w moim życiu. I rozwijać wasze socjalne ogniwa. A to zupełnie nie jak w moim życiu. Bo z wieloma osobami w tej grze nasza postać zawiązuje więź i hmm. możemy tą więź rozwijać poprzez Wybornie. spędzanie z nimi czasu. I to, to generalnie wystarczy. Jak już spędzamy z nimi czas, to większość scen jest, rozgrywa się jakby bez naszego wyboru. Mamy tam jakąś jedną opcję dialogową do wyboru, gdzie... To, co wybierzemy sprawia, że, na post, że nasz rozmówca w jakiś sposób na to zareaguje, ale potem i tak kontynuuje zawsze ten sam sposób dalej rozmowy. Czyli rozumiem, że ludzie są traktowani jako maszyny, które dają ci przyjaźń w zamian za wkładanie w nie czasu. Tak. Super. Jak w przedziwym świecie. Oczywiście. W tym momencie Maciej nerwowo sprawdza godzinę. Tak, jak wcześniej. Mhm. <śmiech> No, pobawiłeś się z tymi statystykami, ta gra ma coś poza tym, bo jedyne co wiem o Personie 4, oprócz tego oczywiście, że była bijatyka od Arc System Works, to, że Persona 4 zawiera mój ulubiony design postaci, przynajmniej z Person, i to jest koleś ze słuchawkami. O mój Boże, Twój gust, co się z nim stało? Czy on zawsze był taki, czy miałeś jakiś wypadek? No najpierw w ramach wypadku grałem przez 10 lat testamentem w Guilty Gira, a potem stwierdziłem, że o, Persona, to ta fajna gra, pogram sobie. I ta postać nazywa się Josuke. O, Tak, I dowiedziałem się ostatnio, że w Personie 4 Arena w, w fabule dowiadujemy się, że jego ulubionym zespołem jest Nickelback. Wow! No ale jest Japończykiem, więc nie należy tego Trzymać przeciwko niemu. No dobrze. Więc. Um, no, social linki możemy rozwiać, bo nas, na przykład interesuje fabuła i chcemy się dowiedzieć czegoś więcej o tych postaciach, o tych wszystkich skłopotanych duszyczkach, o tej ich, pani, dziewczynce, która czuje się, w, że nie ma kontroli nad swoim życiem, że jest jakby, że jej przeznaczeniem jest zostać tam menadżerką, właścicielką yy, in hotel, nie hotel. Mm, no, hotelu, mm, domu gościnnego, domu turystycznego, zajazdu. Zajazd to dobre słowo. Gospody. Zajazd mi się podoba. My, mam nadzieję, że zgodzisz się ze mną, bo wtrącę ci się z małym zastrzeżeniem, bardziej dla widzów niż dla nas, bo my to jesteśmy zatraceni ale to nie będzie audycja o streszczaniu fabuły jrpg -ów. Nie? Nie. Ale to, to, to chociaż ten jeden. Dobrze. I teraz zaczyna się streszczanie fabuły JRPG-a. Timestamp, poproszę. To Tak naprawdę nie. Chciałem tylko podać jako przykład, że mhm. są takie skłopotane duszyczki i jak z nimi spędzamy czas, to generalnie większość interakcji z nimi polega na tym, że oni przechodzą jakąś zmianę w swoim życiu, godzą się z czymś, a, albo podejmują jakieś ważne decyzje, a my im w tym towarzyszymy i, i pomagamy im w tym procesie, jesteśmy i przez to zawiązuje się nasza więź. I teraz tak, to jest ta strona fabularna. Strona rozgrywkowa jest taka, że w tej grze musimy walczyć z potworami. Wow, to jak żadna gra. <śmiech> Przychodzić przez podziemia, które w są ja są podziemiami, korytarze, w miejscówek, w których są, chodzą potwory i musimy je pokonywać, aż w końcu dochodzimy do potwora na końcu, który jest najsilniejszy. I jak go pokonamy, to fabuła idzie dalej. Wow, to jak Final Fantasy XIII. <laughs> Myślałem, że powiesz Mass Effect. Final Fantasy Mass Effect. Mówię o jedynce, nie grałem na same części, nie wiem, czy później już nie było korytarzy pomalowanych w las, korytarzy pomalowanych w ruiny i tak dalej. Wow, no nie tak wiem. Tak wyglądał level design Mass Effecta 1. No, jak wiemy, Bioware znowu to zrobił, kreując <głos> fantastyczny, ogromny, żywy świat pełen tak. wspaniałych postaci. Bioware stworzył RPG. Tak, oczywiście, zdefiniował, a nawet zredefiniował gatunek lata po tym, jak go zdefiniował. A potem persona przyszła i na tym frameworku się oparła, żeby no tak. stworzyć JRPG-a, w którym jak mamy z kimś social link, to wtedy mamy bonusy do tworzenia naszych pokemonów, które mi w tej części są persony, czyli... Ups, name drop o, jakie to mądre! Wow. Cały koncept gry jest właśnie taki, że jest to mocno z tego, co czytałem, bo sam jestem nieukiem. Wszystko opiera się o Jungowską psychologię. No jak dla mnie to jest rynka z Judges Bizarre Adventure po prostu, ale co ja tam wiem? Że mamy, że każdy człowiek ma różne właśnie persony, maski, które zakłada. Mhm. I jeśli właśnie opanujemy taką maskę, to, to staje się naszą personą, której możemy używać na, dla naszej korzyści. A w tym przypadku używać w walce do rzucania czarków. No tak. Potem usłyszał te jungowskie teorie jakiś Japończyk i stwierdził, że to nuda lepiej jakby persony srały ogniem i laserami. To trochę się zmieniało z tego co szczęści na część. Akurat Nieznacznie tak naprawdę. Persony w dwójce były bardzo podobne do tych w trójce. Po prostu zredukowany nieznacznie był ten aspekt Pokemonów. Mniej się je hodowało, łączyło, rozłączało. Chociaż nadal było dużo rozwijania mhm. i kart Tarota. Bo karty Tarota są zawsze fajne. To jest jedno z praw gier wideo. Okej, okay. więc możemy... I te wszystkie bonusy z tego świata używamy do tego, żeby łatwiej nam się przychodziło korytarze z potworkami. Właśnie tak jak mówię, jeśli mamy z kimś mocny social link, to wtedy rozwija się nasza zdolność do, jakby każda, z każdą, każda, nasza więź ma swoje odwzorowanie w jakiejś karcie tarota. No, i ja. w trójce. Każda persona jest, ma jakby swój rodzaj, że jest, należy do jednej z tych kart, i jeśli mamy wysoką rangę w tym social linku związanym z tą kartą, to wtedy potem, jeśli tworzymy personę z tej karty, to ona ma bonusy do ekspa w momencie, kiedy ją tworzymy. Jeśli mhm. pracujemy, to dostajemy za to które możemy kupować bronię. Jeśli... No to są w sumie dwie rzeczy, no, tak naprawdę. Nasza broń i nasza persona. Przy czym, tak naprawdę, nie musimy w ogóle tworzyć person, możemy po prostu cały czas levelować jedną. Mhm. Rozwijać jedną. Co w sumie robiłem, bo w Personie Golden, po każdej po walkach, czasem dostajemy karty, które nam rozwijają statystyki, persony, którą mamy aktualnie ekwipowaną. No tak. I doszedłem do tego etapu, że moja persona, mimo że miała niższy level niż inne, które mogłem sobie stworzyć, to miała dużo wyższe statystyki. W sumie to ten system zalatuje trochę twórczością Petera Molinu. Tak. Tak, widzę to. Wyobraź sobie, wyobraź to sobie w materiałach promocyjnych. Masz nieskończone możliwości tworzenia więzi społecznych. Wybieraj swoich ulubionych przyjaciół i rozwijaj z nimi relacje. A potem kup grę i stwierdź, że o, ja bym sobie chciał robić persony typu karta maga, więc który mi da najlepszy bonus do karty maga? Jaskę, twoja ulubiona postać! O! Co za przypadek! Więc teraz wszystkie czasy wolne będę spędzał z nim. Ale tak naprawdę musisz spędzić tych czasów wolnych jakieś 15, więc po bardzo krótkim czasie już masz i musisz kombinować jak inaczej spędzić teraz czas. Hmm. Czasu w tej grze jest mega dużo. A. Generalnie w ogóle muszę powiedzieć, że jak ja zaczynam grać w tę grę, to były tam takie, ona była, miała taki trochę takich tutoriali jednak, że mocno sugerowała, że, o, może zapiszesz się do jakiegoś klubu szkolnego, może zapisać się do jednego klubu sportowego i jednego klubu, yy, sz... nie sztukowego, kulturowego, kulturalnego jak? i, i myślałem, że polega to na tym, że faktycznie jeśli musisz zapisać do tego klubu, to wtedy spotykamy się w te określone dni i faktycznie muszę się spotykać z nimi w każdy ten dzień, jakby że muszę tak planować swój czas, żeby każdy popołudnie w dany dzień poświęcić na ten klub, bo inaczej yy, bo inaczej nam yy, bo inaczej będą miał jakieś negatywne, tam, że przestaną, wyrzucą mnie z niego czy coś, albo będę miał jakieś kłopoty. To jest tak. coś jak nie wiem, tak w GTA 4, że jak nie spędzałeś z kimś czasu, to on przestawał Cię lubić i traciłeś bonusy. No, tylko w GTA 4 nie miałeś rzygających ogniem person. Nie? Nie w mojej wersji. Nie na PC-tach mogło dużo. być inaczej. Grałem jakieś 10 godzin, więc myślałem, że po prostu nie doszedłem do person. Nie, no, na PC tak było inaczej. Na modach było lepiej. Myślałem, że będzie właśnie taki wymóg i generalnie pierwszy swój tam miesiąc faktycznie planowałem, także kombinowałem, że o tutaj mam time limit na tym, ale nie chcę ominąć tego, a chcę jeszcze zrobić to. Więc właśnie tak kombinowałem faktycznie jak zarządzać swoim czasem, a potem opuściłem kilka dni i okazało się, że w sumie to, to nie ma żadnego znaczenia. No jak zwykle zderzenie że z rzeczywistością. Generalnie, że te kluby są tylko i wyłącznie pre pre pretekstem do tego, żebyśmy zawiązali jedne z naszych pierwszych social linków i że... No te konkretne social linki możemy rozwijać tylko w trakcie jakby tych dni, bo w innych przypadkach jest to dość losowe, a przynajmniej albo bardziej jakby nie niewidoczne, że czasem ta postać jest i chce z nami spędzić czas, a czasem jest zajęta. Jak to w życiu. No tak. Strasznie mierzi mnie ten system social linków, tak samo jak mierził mnie strasznie w trójce. Sprowadza się to do tego, że na pozór masz ułudę wyboru, jakiegoś wpływu na rozwój tej fabuły, a przede wszystkim dostajesz możliwość zgłębiania fabuły w takim tempie i od tej strony, która by cię interesowała. Jakaś postać ci wpadnie w oko albo zainteresuje cię, starasz się kontaktować z tą postacią, zobaczyć o co jej chodzi, rozwinąć, ale... Tak naprawdę wszystko to wygląda do kupy jak fałszywy wybór z Niby możesz coś zrobić, ale tak naprawdę to nie ma żadnego wpływu ani przełożenia na grę. Ty źle na to patrzysz. To są po prostu historie, to są wątki poboczne wszystko. Mhm. Mm po prostu chcesz poznać wątek tej postaci i spędzasz nią czas. Albo chcesz dostać bonusy do tej postaci. Bo w przypadku postaci, które są naszymi członkami naszej drużyny, które również z nami tam wchodzą do korytarzy bić się z potworami, to rozwijanie z nimi social linków nie tylko sprawia, że mamy lepsze persony, ale też dają nam jakieś bonusy typu, że o, na no tam w trzecim poziomie dostają jakiegoś bonusowego skilla, którego mogą odblokować tylko w ten sposób, na szóstym poziomie mają, dostają taką zdolność, że jeśli tam dostaną właśnie jednego takiego instant hita, to go przeżyją. Mhm. A na tam w dziewiątym poziomie dostał taką zdolność, że jeśli ty, główny bohater, dostanie instant hita, to one się rzucą i wezmą go za, za ciebie. Mm. Więc są to gra, wspominałeś o Mecha, o tym, że gra może tak po prostu cię zabić, gra ma mechanizmy, które mają temu przeciwdziałać. To bardzo dobrze, że w procesie produkcji rozpoznano wady mechaniczne tej gry i spróbowano im zaradzić. Czy wiesz, no To jest wszystko kwestia losowości. tak? No, na upartego możesz sobie stworzyć taką postać, żeby te instant taki nie mogły cię nigdy zabić, ale za to tracisz inne rzeczy, które mógłbyś mieć zamiast tego. Nie, no ja jasne, po prostu uważam za głupie, że e, jedna postać pada i nic się nie dzieje, ale jeśli pada główna postać, to nagle masz Game Overa. No wiesz, twoi towarzysze... Rzeszczyk emocji. Twoi towarzysze tak samo by padali, więc jeśli zakładamy, że śmierć głównego bohatera w trakcie gry jest nieodwracalna... Nie, to... Nie, to, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni są tacy nieogarnięci, że nie na pewno, wiesz, bez twojego przewodnictwa rozsypią się, rozpadną i tak to interpretuję. Bardzo lubię bawić się w adwokata, deweloperów zawsze. Zauważycie to pewnie z kolejnymi odcinkami. Ej. Ja tam nie lubię. No ale w każdym razie zamykając jeszcze ten temat social linków, myślę, że jedna rzecz, która mi przeszkadza wynika raczej z mojego, oczywiście wynika z mojego podejścia, ale moje podejście wynika raczej z bycia wychowanym na staroszkolnych RPGach japońskich, które po prostu były bardziej liniowe i bardziej kompletne, łatwiejsze może do skończenia na 100%. Dla mnie każdy wątek poboczny to było coś, co w konkretnym momencie gry albo na samym końcu można było po prostu znaleźć w jakiejś lokacji, do której w innym wypadku nie byłoby powodu się cofnąć. I kiedy widzę, spotykam się na przykład z Personą trójką, gdzie można jakiejś kaccenki nie odegrać, bo zdecydujesz się nie pójść i nie pogadać z jakąś postacią, to, jest to to, tworzy to dla mnie pewien dysonans poznawczy. Dla mnie to jest właśnie fajne, bo powiem Ci, że ja się właśnie tym jarałem, bo w Personie 4 faktycznie jest dużo takich rzeczy że po prostu, że czasem musisz wybrać z kim chcesz spędzić czas, że masz takie momenty, że nie, że raz z tym, a potem o, tego już w co teraz robię innego. Nie. Tylko takie sytuacje, że o, dzisiaj są święta, z kim chcesz spędzić te święta. I wtedy, no, wybierasz tylko jedną osobę, więc zobaczysz tylko jedną kaczkę. O... Możesz sobie flaudować jeśli jesteś psycholem Dokładnie tak bym robił. Powiem Ci, ale potem Generalnie zdradzę wam, że jak pierwszy raz skończyłem tę grę, to okazało się, że to nie jest zakończenie i że to jest złe zakończenie i że tak naprawdę w tej grze jest jeszcze jakieś 10 godzin zawartości do zrobienia. Albo nawet więcej i więcej. raz 15 czy 20... To mój ulubiony rodzaj zakończeń. I w tym momencie na szczęście pamiętałem o zapisaniu przed tym wyborem, więc potem mogłem go sobie wczytać i zastanowić się chwila, czy to na pewno koniec. No, tak naprawdę przeczytałem w internecie, że to jeszcze nie jest naprawdę koniec, ale miałem jednak wrażenie, że coś tu jest nie tak, że to no tak. nie może być to jedyne słuszne zakończenie. No więc... I to to, to mi się podoba, szczerze no. mówiąc. Jednak jak patrzę na to, że są sekrety, jak patrzę na to, że są jakieś rzeczy, których nie każdy gracz odblokuje, których nie każdy gracz zobaczy, że to jest moja przygoda z tą grą. Mm -hmm. I że... I że gra jednak nie jest właśnie nastawiona na to, żeby każdy gracz miał zupełnie całkowicie inne doświadczenie, że wszystko jest kompletnie losowe, tylko że jednak wszyscy inni idziemy tą samą ścieżką, ale inni z nas zobaczą to, inni to, że jednak wszystko idzie w jednej kolejności. Generalnie jak Grand grać w Persona 4, to odkryłem, że Giant Bomb zrobił let's playa całej Persony mhm. i pomyślałem sobie, że o fajnie, chciałbym go obejrzeć. I tak myślałem sobie, że a może w sumie nawet teraz zacznę, bo akurat tam siedziałem przy komputerze, nie miałem co zrobić i pomyślałem, że a zobaczę jakie tam jak oni reagowali na pewne sceny, Aha. które ja tam widziałem, bo byłem ciekaw, bo miałem, powiedzmy, że byłem zmieszany, bo to, są, to, jest, to jest anime, to są głupie komedyjki, zboczony humor i... No więc odpaliłeś sobie Giant Bomb reaguje na personę. No właśnie nie, ale tak. Mhm. i właśnie w tym momencie do mnie dotarło, jeszcze zanim zacząłem oglądać, że chwila, przecież w bardzo szybko w tej grze zaczyna być wybór i oni mogli kompletnie inne rzeczy niż ja zobaczyć, kompletnie z innymi postaciami najpierw nawiązać więź jeszcze w tych pierwszych momentach gry kiedy jeszcze czujesz, że to ma jakiekolwiek znaczenie mhm. a z innymi, kiedy już jesteś bardziej, czujesz rutynę tej gry i wiesz, że to jest kwestia tego, że prędzej czy później ze wszystkimi postaciami yy, poznasz ich historię to Lubię takie rzeczy, szczerze mówiąc. To było dla mnie przyjemne uczucie, ogólnie dobrze się bawiłem z personą. Chyba nie wiem, co o niej powiesz, no bo co, no nie będę streszczał fabuły, bo... Nie rób tego, proszę. <grych> Chciałem powiedzieć o tym, na jakich założeniach jest oparta tak jak wygląda mniej więcej rozgrywka, o tym, co, z, co w mnie najbardziej w niej ciekawiło. No ja. jednak ta struktura, gdzie podążamy jedną fabułą, gdzie jednak mniej więcej każdy gracz zobaczy powiedzmy w 60% to samo i wszystkie te najistotniejsze rzeczy każdy gracz zobaczy. Mm -hmm. I... wam tak No cóż. Ja bym powiedział, że to jest po prostu typowy JRP turowy z Pokemonami w tle. Albo na pierwszym planie, zależy w sumie jak to ugryźć. Ale jak tak mówiłeś o tym, o tym poznawaniu persony na zupełnie różne sposoby, podążając zupełnie różnymi ścieżkami, to wyobraziłem sobie takiego jednego mistycznego, piwnicznego let's playera, youtubera, którego kanał let's playowy jest całym życiem, który podejmuje decyzję, że nie, ja wam pokażę całą Personę 4 i przy każdym dniu, przy każdym jednym wyborze poświęca ten czas, żeby sprawdzić każdą opcję, i ustawić je obok siebie. Także siadając do jednego dnia, przeglądasz wszystkie opcje, które mógłbyś tego dnia podjąć. Potem dostaje jakieś trzy wyświetlenia, bo wszyscy zasnęliby po mniej więcej 15 minutach takich wrażeń. I to by była kropka. Jest jeszcze New Game Plus i masz oh. opcjonalnego bossa, który jest tylko na New Game Plus. Czy jest. musisz przejść całą grę, żeby dojść do tego opcjonalnego bossa? Tak. Tak jest mój dosłownie ulubione. tuż przed finalnym bossem. Mm, mój ulubiony. Nawiasem mówiąc, to nie zobaczyłem w swojej grze finalnego bosa, bo myślałem, że o, no teraz już mam to właściwe zakończenie, gra się już skończyła, wszystko jest super, a potem dopiero przeczytałem w internecie, że, że nie, jeszcze jest coś jeszcze i szczerze mówiąc wydaje mi się, że było to bardzo słabo hintowane. Wydaje mi się, że no nie wiem, no na pewno ktoś się kiedyś domyślił tak naturalnie, jak to zrobić. Hmm. Ale no nie wiem, jestem ciekaw, ile osób faktycznie samo się domyśliło, że w tym miejscu trzeba to zrobić, żeby jeszcze coś zrobić, że to w ogóle jeszcze nie jest koniec gry, że jeszcze jest coś do zrobienia. I że w taki, a nie inny sposób zaczynamy to robić. Dla mnie nie było to w, nie było to w tak niejasny sposób hintowane, że to raczej wiesz w na zasadzie, że, a, mm -hmm. łapiesz się za głowę, a, to o to chodziło, a nie hinty, które sprawiały, że myślisz chwila, chwila o co chodzi, coś jeszcze, że rusza mózgownica, zaczyna się zastanawiać. Tkra była bardzo usypiała czujność, bardzo pokazywała, że, no tutaj, pożegnaj się ze wszystkimi, bo to twój ostatni dzień i, mm. i odjeżdżasz. A potem się okazuje, że, że nie, że, że jest coś jeszcze jasne, szczerze mówiąc nie znoszę tego typu struktury w bonusowych bossów, bo oczywiście w międzyczasie zaspoilerowałem sobie te wszystkie opcjonalne starcia, o których wspominałeś i widzę, że no, są to postaci, które gracz spotyka, tylko po prostu z nimi nie walczy, przynajmniej w części przypadków, nie będę spoilerował kto gdzie kiedy, ja jednak preferuję jeśli mówimy o opcjonalnych bossach bonusowych, kiedy są to zupełnie oderwane, postaci czy potwory, także. Takie też są. Także można, twórcy mogą się po prostu wysilić trochę na oryginalność. Świetnym przykładem jest to, jak rozwiązali opcjonalnych bossów w Wild Armsie chociażby, dwójce przynajmniej, gdzie masz po prostu kolekcję, um, kolekcję wirujących piramid w różnych dungeonach i w miasteczkach, z którymi nic nie możesz zrobić. Chyba, że wykonasz serię subquestów, która pozwoli ci dokładnie odblokować skilla polegającego na rób coś z piramidkami i okazuje się wtedy, że każda z tych piramidek to jest po prostu wisząca w powietrzu opcjonalna walka. Wraz z tymi najtrudniejszymi w grze, których prawie nie da się wygrać. Hmm. No Myślę, to nie brzmi. Natomiast no, jest to tak zupełnie inne rozwiązanie, że mm -hmm. ciężko mi to w ogóle porównywać w głowie. No, ja sobie pozwalam no. na osądzanie, bo Osądzanie jest bardzo fajne i przyjemne. Czekaj, jaki był nasz nas kolejny tytuł podcastu, który odrzuciliśmy, który można by... A, gry i opinie o nich. Gry i opinie o nich było całkiem niezłe. Brr. To, no. To nagadałem się o Personie, ale wydaje mi się, że Uff. chciałbym to jakoś zakończyć, ale... Czy ci się podobało? Tak. Gra... To jest gra, w którą grasz się 70 godzin. Jeśli mnie znacie, to wiecie, że ja nie gram w gry 70 godzin, przynajmniej w gry singlowe. Na pewno pomogło to, że grałem w nią na wicie i odkryłem, że granie mobilne jest czymś zdecydowanie dla mnie. Odkryłem na nowotą magię. Wspominałem przed chwilą, że po, chyba poprzedni JRPG, jakiego skończyłem, to Golden Sun, czyli gry na Game Boy Advance'a. A w międzyczasie próbowałem podejść do innych. Grałem na przykład w, jeszcze w tym roku w Ninokuni na PS3, i mimo, że mi się podoba stylistyka, cała ten klimat i tak dalej, to po prostu ta rozgrywka jest tak monotonna, tak powtarzalna, że, że nie byłem się w stanie w nią wciągnąć. A w personie tak no, się ja sobie metrem, włączę sobie, przejdę jedną scenę, a tutaj akurat doszedłem do takiego momentu, gdzie faktycznie jest ciekawe, to sobie faktycznie w domu posiedzę na fotelu mhm. te dwie godziny. To jest w sam RPG S ogrów sam raz na konsole mobilną dla mnie, więc może jeszcze. Zagram więcej i będę mógł powiedzieć, czy są lepsze, czy gorsze od Persony. JRPG to jest w ogóle nierówny gatunek. Co prawda Persona jest jeszcze stosunkowo nowa, szczególnie czwórka, ale ja tam akurat przykleiłem się do nieco starszej pozycji, bo ja siedziałem przenośnie na swoim PSP-ku przy Digimon World 2. Segway! Prost. Przy Digimon World 2, który co ciekawe również jest JRPG-iem i również jest przenośny i również opiera się o i również opiera się o system rozwijania Pokemonów, tym razem jesteśmy bardziej w bezpośredniej konkurencji z oryginałem. Tylko, że ja tutaj tak naprawdę nie będę długo gadał, bo Digimon World 2 to jest po pierwsze bardzo stary tytuł, taki z którym pewnie sporo osób się zapoznało. Mniej więcej rocznik? 2001, 2002, coś takiego. No Średnio późny PSX. Późny PSX. Persona jest bo, 4 jest bodajżec z 2008? No, trochę ich dzieli. W każdym razie Digimony są o tyle fajne, że dwójka to jest dokładnie to, to jest idealna gra o Digimonach. I dlatego nie potrafię do niej nie wrócić po tych latach, bo przechodzę już, ją już chyba trzeci raz. Po prostu... Tak, dobre rozwiązania. Gra opiera się o to, że jest stworzony zupełnie nowy, fikcyjny, digimonowy świat, który nie jest związany z kanonem anime, czy tam mangi, ale jest wypełniony digimonami. Gracz dostaje możliwość już na samym początku gry łapania digimonów, tak jak łapie się pokemony, na bardzo podobnych zasadach i levelowania ich. Haczyk gameplayowy polega na tym, że a maksymalny level, jaki może osiągnąć nasz, podop... masz... nasz mm, Digimon jest bardzo niski. W skali od 1 do 99 standardowy maksymalny level to 13, ale jeśli zmiksujemy ze sobą dwa Digimony, to ich maksymalny level zwiększy się. Oczywiście jednocześnie aktualny level ulegnie zresetowaniu, więc trzeba będzie farmić od nowa. I tak popadamy w pułapkę lepszą niż najlepsze farmwila, siedząc, łapiąc, łącząc, levelując, łącząc, resetując, levelując, łapiąc, resetując, levelując i tak w nieskończoność, aż... Ale nie ma mikrotransakcji. Nie ma mikrotransakcji, a na końcu przynajmniej możemy odblokować nową ewolucję. Czy to jak z odblokowania nowej galaktyki w No Sky? Nawet lepiej, bo nowej galaktyki nie możesz wystawić w drużynie a nowego Digimona jak najbardziej. A masz jeszcze z czym w nim walczyć w ogóle? Jak już przeszedłeś grę, jesteś już na samym końcu? Nie, nie, nie, ty nie rozumiesz. Ja <ścoughs> ja wchodzę do trzeciego dungeona, jaki się z kolei odblokowuje, spotykam tam jakiegoś Digimonka i patrzę, o, ten jest fajny. Pamiętam, jak w serialu ewoluował w mega skurczybyka. To teraz będę siedział, łapał tylko tego jednego Digimona, Levelował najpierw dwa i łączył w jednego, potem kolejne dwa łączył w drugiego, te dwa wylewelowane łączył ze sobą, następnie tworzył kolejną grupę z... powiązaną z czterech mniejszych, żeby im zrobić tak duży level, żeby mogły być wylewelowane do swojej ostatecznej formy. I ja na tym pierwszym, drugim czy trzecim dungeonie spędzę 40 godzin, a potem przejdę grę jedną drużyną. Hirio, czy próbowałeś kiedyś złapać błyszczącą ponitę? Pomóżcie mi. <laughs> <laughs> Okej, okay, graś jeszcze w inne gry. Zgra się w inne gry. Szczerze mówiąc, najwięcej czasu to spędzam przy Dumie. Wyjątkowo Ten... wyjątkowo Reboocie Duma z 2016. Bo tak, jeszcze przed premierą potrafiłem się zagrywać w Duma 1 czy 2. Ale. Czy naprawdę jest jeszcze coś, co można powiedzieć o nowym dumie, jest tak fenomenalny, że wszyscy, którzy przejawialiby choćby najdrobniejsze zainteresowanie tą grą, musieli już w niego zagrać? Ja w niego nie zagrałem, bo jeszcze miałem dobrego peceta. W ogóle się nim nie interesowałem. Aj, faj. A powiedz mi o nim. No cóż, um, tak naprawdę o dumie mogę mówić tylko bardzo skrótem, bo... Bo nie wiem, co powiedzieć ponadto, że jest fenomenalny, i że jest, będąc jednocześnie bardzo zaawansowaną technologicznie grą, zaawansowaną wizualnie, ale też mechanicznie, oferującym bardzo dynamiczną rozgrywkę, pozostaje całkowicie wierny swojemu pierwowzorowi, temu pierwszemu dumowi z 92, 3, 4. Czy mogłeś podać przykład jakiejś nowoczesnej mechaniki, która sprawia, że gra jest dynamiczna? Której, no przecież Stary Dum też był bardzo szybki dynamiczny. No chociażby quick time eventy zostały wprowadzone w jedyny chyba sposób, z jakim się spotkałem, który jest nieszkodliwy dla rozgrywki. W Nowym Dumie potwór, który przyjmie odpowiednią dawkę obrażeń, umiera, ale jeśli zadamy mu trochę poniżej jego limitu zdrowia, to go ogłuszamy ogłuszony wróg może być załatwiony animacją, wywołaną po prostu przez wci wciśnięcie klawisza ZABIJ TERAZ! Co powoduje, że na ekranie dostajemy wspaniały pokaz flaków wyrywanych rąk i roztrzaskiwanych czaszek. Jest to bez wątpienia Quick Time Event, a jednocześnie taki, który wywołuje bardzo szybką animację. Doskakujemy wówczas do przeciwnika, więc można go używać jako sposobu na poruszanie się, a jednocześnie Przeciwnik zamordowany w taki sposób wypluwa z siebie dodatkowe bonusy do życia, amunicję i czasami nawet pancerz, zależnie od tego, jak się ustawimy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Skoro jesteśmy w temacie, w Nowym Dumie wprowadzono upgrade. I znowu jest to system doskonale przemyślany, bo upgrade broni dostajemy przechodząc grę, jest pula upgrade'ów, którą otrzymujemy, punktów do upgrade'ów, którą otrzymujemy po prostu za to, że przechodzimy poziom. Ale jest też pula, którą możemy zdobyć wypełniając sekretne zadania. Jest pula upgrade'ów naszego pancerza, czyli co przekłada się na różne rzeczy typu szybsze odnawianie granatów albo innej pobocznej broni, lepsze wyświetlanie minimapy i tym podobne rzeczy, mniejszy damage od wybuchających beczek które z kolei punkty możemy uzyskać tylko za eksplorację leveli. I w końcu są runy, które dają nam różne pasywne bonusy, typu przy przebieganie, powiedzmy, nie ma chyba runy na przebieganie, ale nieważne, idea jest ważna. I z kolei runy możemy dostać tylko za wykonywanie minigierek, do których dostęp uzyskamy znajdując sekretne mniej lub bardziej tereny na każdym z poziomów. Każdy poziom jest ogromny, rozległy, pełen zakamarków, no i przemyślany przede wszystkim. Ta gra jest od początku do końca przemyślana i dzięki temu jest fenomenalna. To no, może zagram. może. Graj. Wyszła już na wite? Nie. Wyrywaj, rozrywaj, rozszarpuj. Często to słyszę. No, ja to słyszę zazwyczaj jak śpię, ale to inne sprawa. No, jeśli chodzi o inne gry, to w zasadzie nie spędzałem dużo czasu przy, czy, przy niczym innym. Pomijając oczywiście Guilty Gira. Nadciąga turniej na Międzynarodowym Festiwalu Comicsu i Gier i nadal się łudzę, że coś na nim osiągnę. No do tego wrócimy, a do Guilty Gira pewnie jeszcze kiedyś o nim porozmawiamy, jak no, będziesz miał gorszy tydzień. No, <laughs> może kiedyś uda mi się wrzucić na swój kanał YouTubeowy filmik, który nie jest o Guilty Gira. Nie wiem, spróbuję. Natomiast ja jeszcze siedziałem w Warhammerze, 40 tysięcy Armagedonie. Co to jest? To jest Baby's First Hex-Based Strategy Game. Czy to jest gra z zeszłego roku? Chyba tak. Jest to gra utrzymana w tonie tych klasycznych, tatusiowych strategii, Typu Panzer General czy późniejsze Hearts of Iron chociażby, gdzie mapa jest utrzymana w widoku taktycznym, takim rzucie z góry, coś ala la podzielona na heksy, czyli dla dzieciaczków boki kąty no nieważne, te takie figurki z różnymi paseczkami po bokach, które się ze sobą zestawiają. Jednostki mogą się po niej poruszać w systemie turowym, akurat w wydaniu Warhammerowym mamy turę gracza, turę przeciwnika, czyli wszystkie jednostki twoje poruszą się w twojej turze, wszystkie jednostki przeciwnika poruszą się w turze przeciwnika. Jednostki mają różne statystyki, spróbuj wymordować przeciwnika, tak żeby nie wymordował ci twoich. Właśnie mi się przypomniało, że to się nazywa sześciokąty foremne. O proszę, sześciokąty foremne. A więc jest to, jest to gra strategiczna z rozgrywką opartą o turowe przemieszczanie jednostek po mapie złożonej z sześciokątów foremnych. Przepraszam. Nie, nie, bardzo mi pomogłeś. Bardzo mi pomogłeś. No, tutaj akurat bardzo mocną stroną tej gry jest doskonałe wykorzystanie licencji Warhammera, żeby stworzyć grę, która będzie jednocześnie przystępna dla osób już zainteresowanych tematem i takich, które w Warhammera się nie zagłębiły. Dlatego, że osią fabularną jest konflikt między Gwardią Imperialną a Orkami, co ma znaczenie dlatego, że Jednostki, które będą dostępne graczowi, czyli jednostki tej osławionej Gwardii Imperialnej, są bardzo ściśle wzorowane na wojskach dostępnych w naszych obecnych czasach. Dlatego ktoś, kto zna Warhammera, będzie się cieszył, bo będzie odróżniał każdego Leman Rusa, każdy wariant od każdego Basiliska, czy jakichś innych bombard. I będziemy się fascynować tym, że mamy wariant Anihilator obok wariantu Destructor. Ale osoba, która, której nic to nie mówi, będzie mogła wciągnąć się w sam fakt tego, że tu mamy czołgi, tu mamy piechotę, tam jakaś artyleria. Wszystko to działa z grubsza, tak jak działałoby w naszej rzeczywistości. No i oczywiście orki są już troszeczkę od tej rzeczywistości oderwane, ale ponieważ nimi nie gramy, to tym łatwiej się wciągnąć. Zresztą dehumanizowanego przeciwnika łatwiej zabijać. No. Nie powiem, że miał jakieś pytania. <laughs> Nie, serio, jeśli chodzi o Warhammera 40, to akurat on był traktowany ostatnio bardzo po macoszemu, bo od czasów Down of War 2 wyszło bardzo dużo gniotów na licencji. Właściciel Games Workshop jest znany z tego, że ostatnimi laty udziela tej licencji praktycznie na prawo i lewo bez żadnej kontroli jakości. Co za tym idzie, powstaje masa krapów, jakieś byle jakie gierki komórkowe, które naprawdę no negatywnie wpływają raczej na postrzeganie tej licencji. Widziałem chyba szachy w świecie Warhammer 40, wydane w tym roku na Steamie. Tak. Grałem w Space Marina, który pewnie nie zalicza się do tego, o czym mówisz, ale też uważam za krapa. No, Space Marine to była pierwsza to była gra, która otworzyła ten okres. Okay. Wydaje mi się, że Space Marine był jeszcze taki przemyślany, on po prostu nie za bardzo wyszedł, ale po Space Marine już zdecydowanie zaczął się wysyp krapów. Natomiast Armagedon bardzo dobry. Zresztą, jak gdzieś w necie przeczytałem, jest to o tyle fajne, że w Warhammerze 40 tysięcy Armagedonie bierzemy udział w drugiej wojnie Armagedonu, bo świat Warhammera jest tak hardkorowy, że jedna to była za mało. Co, jeszcze coś zostało z tego kosmosu, całej no. ja to, to zmienić. No i jeszcze zniszczymy. Tam jedna to była rozgrzewka. No. Próbowałem też się wciągnąć trochę w oldschoolowe gierki, a mianowicie usiłowałem odpalić Team Hospital. <gryw> jeszcze od. Starego dobrego Bullfroga. Powiedziesz, jak stara jest to gra i o co w niej chodzi? O. Theme Hospital nie jest chyba jakiś mega stary. Stawiałbym raczej na coś w okolicy 95, może 6 no, roku. W, w, w, w, w, wczoraj. Da, da się to odpalić na nowoczesnym pececie bez problemu, więc jest już ten krok do przodu. Jest banalnie prosta. W swoich założeniach mamy za zadanie zarządzać szpitalem zatrudniać lekarzy, sprzątać dzielić szpital na pokoje, wyznaczać miejsce na różnych lekarzy, specjalizacje gabinety zabiegowe dziś no tak jak mówimy chyba tajkuny, czy to już minęło i się wiesz co myślę, że to jest nazwa, która trzyma się w branży od samego początku no bo Team Hospital chodzi o to, że wydaje mi się, teraz mnie pamięć może pomylić, ale najpierw pojawiła się właśnie od Bullfroga seria, theme, coś tam. Najpierw było SimCity. Tak. Potem zaczął się ten nurt rozgałęziania tych symulatorów. Zamiast zarządzać całym wielkim miastem, skupiamy się na trochę mniejszych elementach albo aspektach. I pojawiły się takie gry jak, nie wiem, Sim Mrówki, albo Konstruktor, gdzie zarządzaliśmy ekipą budowlaną no i pojawiły się też te themy, był Theme Hospital na pewno, był Theme Park, bardzo dobra zresztą wersja PSX, owa sporo się zagrywałem. I potem pojawiły się te tajkuny chyba zaczęły się od Rollercoaster tajkuna, który był konkurencją dla Theme Park'u, no ale tutaj już mogę pomylić daty. W każdym razie nie udało mi się go uruchomić, to znaczy gra się odpaliła ale przestała rozpoznawać komendy z myszki, więc nie mogłem przejść tutorialu. I chciałeś nam o tym powiedzieć. Tak, bo jest mi smutno. Team Hospital jest bardzo fajny. Ale już kiedyś z niego grałeś, jak rozumiem. Tak, oczywiście. Ja zazwyczaj wracam do gier, które przeszedłem albo w które się zagrywałem. Mam guilty pleasure, żeby przynajmniej tak co roku wrócić do któregoś z pierwszych trzech Resident Evil. Szczególnie, że to gry, które da się skończyć w jedno długie popołudnie. O, patrzę na długość nagrania. To jest chyba co najmniej dobry moment na przerwę. Możemy to przerwać. Bo zdradzę wam, że jeszcze mamy co najmniej drugie tyle materiału do obgadania. Może rozbijemy to na dwa odcinki? Nie. Będzie... Nie, Be... Ale, ale pomyśl. Ale moja struktura. Ale... Persona 4. Kot i Hiryu i tematy kod eFirium. Aha. I Możemy zrobić cotygodniowe show o Personie 4. Wiesz co, ja tu mam... <gryw> no jest to duża marka. No, jeszcze nie zagrałem w Persona The Single Night. Jeszcze nie poznałem całej fabuły ze wszystkich man, i to Nawet nie przeszedłem jeszcze trybu story w Personie 4 Arena, ani w sequelu Persona 4 altimax To jest po prostu... Masz rację. Masz rację. Robimy podcast o personę 4. Słuchaj, mógłbyś na przykład przejść personę 4 niegold i możemy wtedy zrobić odcinek o różnicach między niegoldzie a goldzie. Wiesz co, ten The Let's Play Giant Bomba jest na niegoldzie, więc wszystko, ale masz rację. Powinienem przejść. Czyli moglibyśmy puścić sobie dźwięk na słuchawki, tak żeby mikrofon go nie łapał, odpalić Let's Play Giant Bomba i reagować na niego. Na wizji. Jakiej wizji? Na foni. Wow. Wiesz co, problem w terze, ja to mam tylko jakieś 10 tytułów odcinków i one są super i nie wymyślimy lepszych, więc hmm. lepiej nie rozbijajmy tych odcinków, tylko zróbmy jeden. I żeby dłużej nam starczyło tytułów. Panie i panowie, przerwa. I panie i panowie, wracamy z bardzo długiej przerwy. Jesteśmy pełni herbaty, wody i kanapek z masłem orzechowym. Możemy dyskutować o wspaniałym wydarzeniu growym, jakim był Tokyo Game Show 2016. Pora na newsy! Tyry ty ty, tyry ty. Ty, ty, ty. Miał miejsce Tokyo Game Show. A faktycznie, wspominałeś o tym. Tak. Na Tokyo Game Show, jak co roku, pokazano nowe gry. Pokazano też stare gry. Pokazano gry, które jeszcze nie wyszły. To myśl przewodnia Tokyo Game Show. I ja się uśmiałem, a ty? Nie. nie. Kompletnie nie śledziłem. Zobaczyłem kilka screenshotów na Twitterze i zobaczyłem, że o, fajne, bo dotyczyły gier, które mnie interesują. Ech. Takich showów się nie ogląda dla gier, które cię interesują. W gry, które cię interesują i tak zagrasz, więc po co ci więcej informacji? Bo buduję podekscytowanie. Buduję hmm. hype. Ale po co? Jak to możesz... przyjemne. Ale możesz oglądać materiały o grach, które są dobani i będą tragiczne i ludzie stracą na nich pieniądze i studia upadną, a programiści stracą pracę. Nie ma takiej gier. Wymień jedną. <śmiech> to był segłyń. Mam szczerą nadzieję co do paru tytułów, ale nie mam faktów w rękawie, więc przejdźmy sobie do Takiego fajnego indie tytułu, o którym wszyscy mogli słyszeć, bo jest w produkcji od jakichś 10 lat. A jest nim Last Guardian. Tak jest wydawana przez Sony, więc nie jest indie. Jest 2016 rok, twój wydawca nie ma żadnego znaczenia w kwestii tego, czy jesteś indie, czy nie. Tylko jeśli jesteś wieśniakiem, który używa jakiejś swojej zmyślonej definicji, zamiast tego, co to słowo kurwa znaczy. Słyszałeś o takim hicie jak No Man's Sky? Całkowita indie produkcja. Nie. To jest gra AAA. Sprzedawana jak gry AAA. Setki tysięcy godzin ciężkiej pracy grupki, malutkiej grupki pasjonatów. Za Bo... pieniądze one. Pasjonaci. Za pieniądze one. Last Guardian. Gra, która jest w produkcji od 10 lat, jeśli nie dłużej. Prawdopodobnie będzie coś koło równo 10. Powiedz mi, czy widziałeś trailer tej gry albo gameplay, który pokazano na Tokyo Game Show? Jakieś dwie minuty wystarczyło. Widzisz, ja wysiedziałem całe 16 minut. No i... już i... ustaliliśmy, że masz dłuższy atęż niż ja przez ten podcast. Gadając z tym, w jakie gry jak grałem, w jakie ty i tak dalej. Muszę przyznać, że ten remake ICO bardzo mi się podoba. Jest, jestem podekscytowany tym, że po tylu latach Japończycy stwierdzili czas zrobić reboot ICO. Czyli wyciągnąłeś z tych 18 minut dokładnie to samo, co ja z dwóch. Nie, bo ja ci powiedziałem. Nie. Okej, okay, ten trailer jest po prostu tragiczny. Każda klatka animacji w tej grze informuje mnie o tym, że byłaby to świetna produkcja, gdyby wyszła 8 lat temu. Byłaby to całkiem ciekawa produkcja, gdyby wyszła 6 lat temu. Byłaby to fajna indie gierka wprowadzająca zupełnie nowe studio na rynek, gdyby wyszła. No dobra, w dowolnym momencie. Ona wygląda trochę lepiej niż gry indie. No, no tak, tak, to, to była moja konkluzja. Ale doświadczeni ludzie. Ekipa Sakaguchiego wypuszczająca coś takiego i w ogóle pokazująca to ludziom, to jest coś, z czym się spotkałem zbyt wiele razy w tej branży. Mm. Okej, okay. Szanuję pana Sakaguchiego i jestem przekonany, że jego team też usiłuje zrobić z tego dobrą grę. Ale to, co pokazali, nie sugeruje ani krzty dobrej gry. Sugeruje grę, która bardzo spodoba się osobom, które nigdy nie miały doświadczenia z tym typem gry. Hmm. Bo to jest jedyna rzecz, która mi przyszła do głowy. Jeśli nigdy nie grałeś w ICO, jeśli nigdy nie grałeś w Shadow of the Colossus, jeśli nawet jakoś umknęły ci te wszystkie popularne indie gierki typu, nie wiem, Brothers, Tale of Two Sons albo coś takiego, to myślę, że w ten indie baśniowy klimat biegania po obcym terenie, który jest bardzo mgliście zdefiniowany, to The Last Guardian może zrobić całkiem nieźle. I być może nawet warstwa fabularna popłynie w tym kierunku jakiegoś fajnego disneyowskiego filmu o chłopcu i jego wielkim potworze. Ale wszystko inne w tej grze jest kompletnie do bani. Na poziomie technicznym mamy koszmarne animacje, Gorsze nawet niż te w ICO, a o ile ICO mógłbym wybaczyć słabe animacje, bo było to na PlayStation 2, o tyle nawet wtedy one mnie nie porywały. Animacje postaci niesynchronizowane z obiektami, z którymi ona prowadzi interakcje. animacje potwora, które są w miarę spójne, ale. Powodują, że kamera się kompletnie wykrzacza i wnika w środek bestii, pokazując nam malowniczy widok z jej wnętrza. No dobra, to wszystko sprawy techniczne tak, co gra... do premiery zdążą naprawić. Kiedy jest premiera? Za dwa miesiące. <laughs> <śles> ale, dobrze, ale dobrze, nie. Je... Ja będę adwokatem własnego diabła. Nawet niedoróbki techniczne można grze wybaczyć. Tak, Jeśli się. Jeśli ona oferuje w warstwie rozgrywki coś, co cię wciągnie. Mhm. I teraz wracamy do tego punktu. Jeśli nigdy w życiu nie grałeś i nawet nie słyszałeś o ICO, to być może The Last Guardian cię zainteresuje swoją warstwą fabularną, swoją warstwą gameplayową. Ale to jest tak bardzo powielanie tego schematu, gdzie jedna z postaci jest niesamodzielna, no bo trudno tego potwora nazwać bezbronnym, tak jak to było z jodrą, jordą, no i ważne, Tak jak to było z księżniczką. O ile potwór nie jest bezbronny, o tyle jest kompletnie niesamodzielny i trzeba obchodzić tak naprawdę wszystkie problemy, jakie stawiane są przed postacią dookoła, bo nie chodzi w tej grze, przynajmniej w pokazanym gameplayu, o to, żeby przejść z punktu A do punktu B, tylko żeby przeprowadzić potwora z punktu A do punktu B. I nawet to oferowałoby coś interesującego i pewnie parę osób to wciągnie, ale wykonanie jest znowu kompletną kopiuj wklejką z ICO. Złap przedmiot, przenieś przedmiot, poproś potwora, żeby wszedł w interakcję z przedmiotem. Złap łańcuch, pociągnij łańcuch. Otwórz drzwi potworowi i tak w kółko. Nie mówiąc już o tym, nie mówiąc już o tym, że gra wyraźnie przeskakuje z warstwy z warstwy rozgrywkowej na warstwę Cutscenkową, gdzie przynajmniej w pokazanym gameplayu mamy porywającą animację zapadającej się pod postacią drogi, która przestaje się zapadać, jak tylko dochodzimy do momentu, w którym następny urywający się kawałek faktycznie strąciłby postać w przepaść. Podobnie potwór przeskakując wielką przepaść chwyta się drugiego krańca mostu i będzie w nim wisiał w nieskończoność, bo trzeba rozwiązać zagadkę, żeby go przepuścić dalej. Jasne, to samo w sobie nie jest złe, ale mamy 2016, nad tą grą pracowali 10 lat i to mają nam do zaoferowania? Szczerze mówiąc to, o czym mówisz, brzmi trochę jak standardowe taki jeden krok do przodu, dwa kroki do tyłu. Tak. Że trochę, no bo jednak trochę przesadzasz. Jednak to nie jest to samo co księżniczka. Jednak księżniczka praktycznie nic dla nas nie mogła zrobić, to my musieliśmy ją Przeprowadzać. Jedyne co mogło robić to otwierać drzwi, ale to nie było skomplikowane. Te zagadki są takie, że ten potwór jednak robi coś, co z kolei ty nie możesz. Mhm. Więc to jest to troszeczkę jednak bardziej rozwinięty jest ten segment, ale za to to, że kadscenki są oddzielne od, tak jak mówisz, bardzo mocno oddzielone od, od rozgrywki, to, że wszystko jest dalej takie dżanki... Mhm. Że... To, że to jest wszystko takie mega niedopracowane fizyka, animacje i tak dalej no naprawdę jest... będę to powtarzał z uporem maniaka ale mamy 2016 rok i Tokyo Game Show, który jest największą imprezą gamingową w Japonii a wszystko co ekipa Mistwalkera oni się w ogóle jeszcze nazywają Mistwalker nie wiem, nieważne wszystko co ekipa od The Last Guardian miała do pokazania to to to jest ich zdaniem najbardziej dopracowany, najlepiej przetestowany element gry, którym mogą się pochwalić. Zdarzały się w historii w takie momenty, że pokazali naprawdę słaby fragment gry, a potem okazało się, że są dużo lepsze, aczkolwiek nie przychodzi mi żaden przykład <gry> do głowy w tej chwili. No właśnie. Poza tym jeszcze jedno mnie strasznie mierziło i nie odpuszczę, nie odpuszczę tej grze. Mamy scenkę, w której faktycznie podłoga zapada się pod bohaterem i ten w ostatniej chwili tylko zupełnym fartem łapie się ogona bestii. Voice acting w trakcie tej katcenki jest tragiczny. Dzieciak wydaje z siebie okrzyk, spadając w przepaść ku swojej zagładzie, jakby wołał swojego pimpusia na wesołe harce po polanie. Szczegóły które kompletnie rozwalają jakiekolwiek pozytywne wrażenia. Nie mówiąc już o tym, że jeśli mamy robić fikcyjny język, który jest kolejnym motywem, który musi się pojawić w tego typu grze, to nie ma sensu dawać do niego napisów, bo kompletnie rozbija to jakikolwiek czar, który z tego fikcyjnego języka wynika. Jeśli mam doskonale rozumieć, co mówią postaci, to niech mówią w zrozumiałym języku. Czyli dokładnie tak samo nie było w Iko i Shadow Osus? Wydaje mi się, że w Iko nie było napisów. Wy... By... Były. No to muszę źle pamiętać tę grę, ale dałbym głowę, że postaci komunikowały się językiem, który dla gracza nie był zrozumiały. Od początku do końca. Kurczę, teraz zabiłeś mi dźwięka. Ha. Powiem ci o zespo... jednym z moich ulubionych zespołów. Mhm. Jest to zespół Sigur Ross, który pochodzi z Islandii i który ma utwory, które są śpiewane ich zmyślonym gibberish językiem. Który mhm. niby coś tam ma znaczyć, ale w praktyce są to po prostu dźwięki, które nic nie znaczą. Aha. To dodaje pewnego rodzaju mistycyzmu, unikalności. Aha. Jest to jakiś tam środek artystyczny, który nie uważam za jakby... Jednoznacznie zły. Po prostu taką decyzję podjęli i dlatego nie, nie przeszkadza mi to w żadnym stopniu. Że może... Zresztą wiesz też, z naszej perspektywy, w bardzo wiele japońskich gier, jeśli gram po japońsku, nie znamy języka, więc to też nam brzmi po prostu jako coś tam mówią, ale i tak musimy patrzeć na napisy. Mów za siebie. Więc jeśli też znaczy, tak dobrze znasz? Hmm? No. Więc jeśli. Mhm. więc jeśli właśnie, to tym bardziej właśnie dla ciebie jest to taka gra, gdzie możesz gdzie wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie że dla nas wszystkich możemy wyczytać emocje z dźwięku, ale nie znaczeni i musimy opierać się na napisach dzięki temu nie muszą nagrywać ścieżek dźwiękowych w wielu różnych językach ale wszyscy są na tym samym, jakby wszyscy odbierają w ten sam sposób to jest pewnego rodzaju decyzja artystyczna z którą jestem w stanie zrozumieć i nie mam z nią problemu. Tak, ale wiesz co to jest taka wisienka na torcie bo gdyby, gdybym chociaż mógł się uczepić tego pozytywnego aspektu, że tworzą jakiś zupełnie nowy język i to jest obrócone w ten sposób, że aktorzy głosowi muszą się bardzo starać, muszą wczuć się w postać, swoją intonacją, swoją dykcją tego fikcyjnego języka, przekazać wszystkie emocje, które łączą postaci, to wtedy byłoby coś, czego mógłbym się uczepić i powiedzieć, chociaż to zrobili dobrze. A w momencie, kiedy wszystkie te kwestie są tłumaczone i słyszę do tego jeszcze, że aktorzy głosowi naprawdę nie próbują i zdecydowanie nie płacą im za najwyższej jakości pracę, to, to jest to właśnie ta wisienka na torcie skupy, jaką jest aktualnie w moich oczach The Last Guardian. Znaczy, okej, bronię idei, nie, wykonanie może być fatalne. To jest, jest jasne, zrozumiałe. No, obawiam się, że w 2016 będziemy mieli taki rok rozczarowań, bo. No Man's Sky, jakie było wszyscy wiemy i to jest za długi temat, żeby go poruszać. Ale The Last Guardian ma wyjść za dwa miesiące i zapowiada się kolejna taka kicha, która będzie przehajpowana i na pewno spodoba się paru ludziom, ale ogólnie spotka się z bardzo negatywnym przyjęciem. A jeszcze przecież na horyzoncie maja czy Final Fantasy XV, które na tym etapie, to już nie mam najzielniejszego pojęcia jak wyjdzie. Znaczy chyba jesteśmy wśród tych ludzi, którzy nie wierzą w takie gry. Znaczy ja prywatnie wierzyłem w No Man's Sky, ale to była taka wiara na zasadzie, że wiedziałem, że mogę się sparzyć, ale myślałem, a fajnie wierzyć. Wytrzymałem z tą grą mniej czasu niż trwała jej instalacja i dezinstalacja. <głos> Natomiast no nie, no jak gadałem z tobą, z naszymi znajomymi, to jednak bardzo niewiele osób wierzyło, że No Man's Sky jak się będzie ciekawą grą, opinie, wszelkie zwracanie uwagi na to, jak to się może nie udać przekraczało jakiekolwiek zainteresowanie tym jakie to ma możliwości oraz zgadnienie już teraz gadamy w takim tonie, zresztą nawet jak o tej grze nie było nic wiadomo, to nikt nie wierzył, bardzo dużo osób nie wierzyło, że gra wydana po dziesięciu latach może być dobra, więc w tym momencie ciężko, nie wiem jak mówić o rozczarowaniach no final 15, no nie wiem jaki jest powszechny pogląd o tej grze natomiast wśród swoich znajomych słyszę bardzo chłodne opinie nie mówię tylko o naszych znajomych biatykowych, ale również o różnych środowiskach. Wiesz co, wydaje mi się, że Final 15 to jest trochę jak wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. O mój Boże, Masz naprawdę to zrobiłeś. Tylko skrajne opinie i ta gra nie pozostawia zupełnie pola do racjonalnego podejścia. Czemu to zrobiłeś? A, tak mi się przypomniał ten odcinek South Park. Wczorajszy? Nie, ten, w którym parodiowali Ocean's Eleven. Mm. About Last Night tytuł. W każdym razie, nie, Final 15 to jest gra, której, co do której nie spodziewam się wiele, ale to dlatego, że ja swoją przygodę z tą serią skończyłem, a w zasadzie ta przygoda moja z serią została skończona, bo Final 13 nie dał mi wyboru. Nie, nie mogłem pozostać z tą serią po doświadczeniach z 13. Natomiast nadal tkwi we mnie pewno, pewne rozczulenie na myśl o tej serii, na, na, taka nostalgia trochę i chciałbym, żeby nowa część, szczególnie nowa single-playerowa część, no bo czternastka jest podobno solidna po poprawkach i przeprosinach, wprowadziła nową jakość. Taką, której ja bym oczekiwał od tej serii. Ale mam świadomość, że moje oczekiwania wobec tej serii są zupełnie inne niż oczekiwania po pierwsze grupy odbiorczej, docelowej. Po drugie producentów. Hmm. Coś jeszcze cię zaciekawiło na TGS-ie? <laughs> zaciekawiło nie bardzo. Raczej już tylko rozbawiło w ten cyniczny sposób Pojawił się nowy trailer Earth Defense Force 5, który był dla mnie fenomenem. To jest gra o walce z bardzo dużymi robakami. Tak, dużą rolę odgrywają mrówki, ale są też inne owady. Jak można puścić trailer, w ogóle przepraszam, że pójdę w tę stronę, ale jak można na trailerze, na materiale promocyjnym z twojej gry pokazać, sceny, w których framerate spada do piętnastu na oko, a pewnie dziesięciu jakby sprawdzić licznikiem, to ja naprawdę nie wiem. A, skoro mamy taki dzień bawienia się w Adwokata diabła, to czy to nie wzbudza w tobie takiego uczucia, że wow, ale się dzieje na ekranie tak bardzo, że aż maszyna nie wytrzymuje. Niesamowite. Wiesz co? <grym> I to jest akurat dobre, bo w Dumie, którego jestem gorącym entuzjastą, zastosowali rozwiązanie takie, że zrównali um, obłożenie poziomów potworami w takim stopniu, aby 60 FPS-ów osiągnąć i na konsolach, i na komputerze co jest rozwiązaniem, które do mnie nie przemawia, bo byłbym skłonny dopłacić nawet za nowe komponenty do komputera, ale mieć na wyższych poziomach trudności więcej tych potworów i jeszcze większą zadymę. Ale bardzo szanuję to rozwiązanie, bo doprowadziło ono do skutku, którym jest fenomenalna gra na każdej platformie. Tutaj widzę po prostu zianie niekompetencją, no bo nawet jeśli faktycznie jest niesamowita rozpierducha, w której bardzo chciałbym brać udział, to wizualnie nie mogę, bo co innego kłócić się, czy gra w 30 fps ach jest grywalna, czy nie, a co innego patrzeć na 15 albo nawet mniej FPS-ów i widzieć, że to, to już jest naprawdę krab. Air Defense Force 5. Premiera... Kiedyś, pewnie w tym roku. Chyba nas... O nie, pokazuje, że nas te gry nie interesują i że jak coś nas nie interesuje, to się nie przykładamy nieprawda, ja się przyłożyłem obejrzałem cały trailer zresztą chcę w tę grę zagrać tylko no niech ona Miałeś dobrze działa Earth Defense Force? co ty? To czemu akurat tutaj? bo koncept jest ciekawy zmienił się jakoś w stosunku do poprzednich? czekaj, czy my rozmawiamy o Earth Defense Force, czy przeszliśmy już do dyskusji o Dynasty Warriors? no ty... <laughs> czekaj, widzę to jakieś kurwa, te robaki łażą po ziemi z puszki raz, wyla Nie wiesz kwasów przed nagrywaniem podcastu. Nie, to taka figura mowy. A, przepraszam. E, ujawniono nowe informacje na temat Berserk Muso. E, nie będę używał anglojęzycznego tytułu, bo szczerze mówiąc go nie pamiętam. A i tak wiemy, że chodzi o Berserk Muso, e, Czyli tak, po raz kolejny Koei Tecmo zaprzęgnęło swoje sztaby ludzi z pieniędzmi i wyciągnęło kolejną licencję, którą wkleją na wzór Dynasty Warriors. Wyjątkowo co muszę powiedzieć, o ile seria Dynasty Warriors jest dla mnie niesamowicie mierząca jako kopiuj wklejka za kopiuj wklejką i w ogóle to samo z części na część i nie rozumiem jak ludzie mogą w to grać o tyle przynajmniej Berserk jest licencją, która bardzo dobrze do tego systemu pasuje no i obiecano nam 120 minut anime czekaj, jak od poduszczała, czy jak tak blisko podejdę to mikrofon to złapie. Myślę, że nie. Ja stosuję klasyczne polskie uf. Mikrofon łapie uf. To, pay, to dobra sprawa. Nie wajcie, i nie pozwólcie jej umrzeć. Żeby nie było, to Berserk Muso nie było jedyną grą z cyklu Dynasty Warriors i dla mnie naprawdę one wszystkie są w częścią jednej wielkiej serii. Zapowiedziano też Muso Stars które podobno ma być zbiorem takim super Smash Bros. tylko dla Dynasty Warriors, gdzie będziemy mieli postaci z chińskiej historii, ukośnik mitów, japońskiej historii, jakichś innych gier, które były licencjonowane dla Koei Czy będzie postać z Shin nie wiem, nie obchodzi mnie to, te wszystkie gry są takie same, one się niczym nie różnią. Nie no, w Attack on Titan bijesz się z tytanami. Nie, nie, nie, nie, ale akurat wiesz co, to co powiedziałeś, to akurat ma sens wyjątkowo, bo, czy Attack on Titan gierka jest robiona przez Koeitekmo? Tak, sądzę. Bo, jeśli tak jest, to muszę przyznać, że jest to chyba najbardziej wyróżniająca się gameplayem gra z cyklu Dynasty Warriors. Jakby nie patrzeć, poruszanie się w 3D jest no czymś, co nie pojawiało się wcześniej, a może wprowadzić taki skromny powiew świeżości do bardzo już zatęchłej formuły. Developer Omega Force Publisher Quitech. To Omega Force, oczywiście. Zapomniałem o nich, nie chciałem o nich pamiętać. No ale w każdym razie Dynasty Warriors to jest taka seria, którą ja kojarzę jeszcze z czasów jakiegoś, nie wiem, mojego późnego gimnazjum, jak to odkryli w ogóle znajomi i oni mnie usiłowali przekonać, że te gry są fajne. No bo tak, bo bijesz i się i zabijasz i no, napalasz tak. ten guzik i dzieją się super epikakcje. Tak, spędziłem nad tą grą godzinę, potem spędziłem drugą godzinę, która wyglądała dokładnie tak samo jak pierwsza. A po spędzeniu trzeciej zapytałem kolegów, czy czwarta też będzie identyczna i dostałem odpowiedź twierdzącą z niekrytym rozentuzjazmowaniem. To jest chyba... Myślę, że każdy, kto słyszał w ogóle o grach The Nasty Warriors i... i je widział, wie, że to są gry, które po prostu do jednych trafiają bardzo, a do innych kompletnie. Ta jestem jednym z tych, którzy nie, nie potrafią ani krzysczać tych gier. Nie zrozum mnie źle. Uważam, że każdy powinien... Jeśli jest zainteresowany w ogóle tą serią, wybrać sobie tę jedną podserię w Dynasty Warriors, która jest akurat w klimatach, którego interesują. Starożytne, znaczy no tam, no to prawie starożytne Chiny, czy to właśnie Japonia, czy na pewno było One Piece jeszcze zrobione, na pewno było Hokuto no Ken, na pewno był Gundam. Jest masa różnych nakładek graficznych na Dynasty Warriors i Fajnie jest, fajne jest to, że możesz sobie wybrać tę nakładkę, która przemawia do ciebie najbardziej i sobie w nią pograć. Bo jeśli nie masz doświadczenia z tą serią w ogóle, to będziesz się dobrze bawił przynajmniej przez kilkanaście godzin, zanim ta formuła się kompletnie znudzi. Ja sam przeszedłem pierwszą część Hokuto no Ken w Europie jako Ken's Rage. I to było fajne. No tylko, że tam potem nie ma nic nowego. Ile jest takich serii, gdzie faktycznie zmienia się marka, ale, ale nie zmienia się w ogóle rozgrywka? Wszystkie gry Lego, wszystkie gry Telltale, są. Jakieś jeszcze ci przychodzą do głowy? No, Call of Duty. No nie, to jest zupełnie co innego. Mówisz, że jest bardziej różnorodna? W sensie, że no to nie jest tak, że im się, że wiesz, podsadzają inne marki do tego samego A, o chodzi. No tak, no tak, zapomniałem. E, wiesz co... Mam na końcu języka jakieś japońskie RPG, ale nie przypomnę sobie tego, co mhm. mam na myśli. Ciekawe. No Nie, no były takie rzeczy, ale faktycznie myślę, że Dynasty Warriors jest najbardziej prominentne. Zresztą nie wiem, czy wiesz, ale to się zaczęło od patentu. Omega Force albo Kojtekmo Tecmo w imieniu Omega Force złożyło patent na system gry oparty o jedną przegiętą postać, bijącą setki słabych postaci hmm. i przez długi czas tylko Koei miało prawo robić tego typu gry. Nie słyszałem o tym. Mam nadzieję, że nie kłamie, ale na pewno taka plotka krążyła po necie i ja w nią wierzę. Bo szczerze mówiąc jest to licencja na drukowanie pieniędzy i nie rozumiem czemu inni by tego nie zerżnęli, chyba że nie mogliby. Mieliśmy próby w czasach jeszcze PlayStation, na pewno był Chaos Legion. Bardzo fajna gierka. Taka wariacja na punkcie Devil May Cry połączonego trochę z Dynasty Warriorsem. I jeszcze były jakieś inne rewolucje kuchenne w tym temacie. Ale no... Tylko tak mu wydaje tego typu gry. Znaczy, jeśli trochę rozszerzymy tą definicję to przychodzą mi do głowy jakieś, nie wiem, zachodnie gry Władca Pierścieni, które też się opierały na tym, że miałeś dookoła setki przeciwników, takich samych, których kosiłeś. Mm -hmm. Nie wiem. W sumie to jedyne na przykład, takim mi przychodzi do głowy, bo nie jestem wielkim fanem takich gier. No trochę tak, ale wiesz. Ten, ten Władca Pierścieni to było jednak coś troszkę innego. Tam chyba były też jakieś... Chociaż... W sumie to nie jestem w stanie tak z pamięci wskazać, czym one się różniły, ale nie powiedziałbym, że to to samo. Hmm. Wiem, że była wojna patentowa między Capcomem a Tekmo. Ale nie, to było coś zupełnie innego, nieważne. No, będziemy hmm. musieli sprawdzić przed hmm. następnym podcastem i damy wam znać. Obiecuję, że jeśli ściemniam, to w następnym odcinku sprostuję. To dobrze. No. Możecie też wysłać nam maila, w którym nas poprawicie na hitboxy-iframy.gmail.com, pisane fonetycznie. hitboxy gmail.com. Tak, właściwie, to nie było czegoś takiego jak jakiś patent, tylko coś, nie wiem. Pewnie Kojtek mu powiedziało ludziom, że, ej słuchajcie chłopaki, bo. Omega Force jest naprawdę dobre w robieniu tych muso Games i my byśmy chcieli, żeby tylko ludzie z tradycją w robieniu tych gier robili te gry. No a ponieważ Japończycy to bardzo miły naród, to stwierdzili, a no w sumie oni mają swoją tradycję, to nie będziemy im psuć. Powiedzieli, że tak nie wypada robić gier w tym stylu, że, tak. że to taki, taka ich rzecz. No tak, to byłoby nieuprzejme, bo oni mają dużo doświadczenia, a, a nikt inny nie miał. Byłoby fajne, gdyby faktycznie było tak, jak mówisz. No, naprawdę, naprawdę. To, to nie zmienia faktu, że te gry są bardzo niefajne, <laughs> ale szanowałbym. Co tam jeszcze było na TGS-ie, o czym warto wspomnieć, sugerowanie? Na szybko wspomnę o dwóch grach, które mnie interesują. Jedna interesuje też Ciebie, ale masz do niej inne podejście niż ja, jeśli chodzi o patrzenie na wszelkie materiały nowe i tak dalej. Mówię o Death Stranding. Dev Stranding. Death -to randingu, co? Więc jak wiesz już, gra dostała swój silnik. Bez spoilerów. Pan Kojima wybrał silnik. Potwierdził to. Czy powiedział, jaki silnik wybrał? Nie wiem. Aha. Wydaje mi się, że nie. Będzie to gra open world akcji. I będzie oferowała opcje koopowe, Czy dobrze pamiętam? Coś wspomniał, że będzie jakiś rodzaj multi. To Aha. jest w ogóle ciekawy temat, bo Kojima w pierwszych wywiadach, kiedy ludzie pytali się go, ale co to w ogóle jest wtedy w straniku, o co chodzi, to wspominał o ideach tego, że ludzie komunikują się przez patyki, a on sprawi, że będą się komunikować przez liny. Hmm. Czytałem kiedyś jakieś analizy tego, do czego on tam nawiązuje, do jakich idei filozoficzno-psychologicznych i że to wszystko ma sens, i że ludzie kombinowali, jak to ma mieć znaczenie, jak to się ma przełożyć na to, jak będzie wyglądać rozgrywka gry. Nic wam z tego nie powiem, bo nic z tego nie pamiętam, natomiast przygotował obrazki, takie proste piktogramy, na których dwie postaci biły się patykami, a potem drugi, na których kilka postaci trzymało się lin. I były to bardzo urocze i, i jestem bardzo ciekaw, wszelkich jakichkolwiek newsów na temat tej gry. Jeśli będzie więcej trailerów z muzyką tak dobrą, jak tamten kawałek, to, to niech będzie ich jak najwięcej. No tak, a ja z kolei wiem, że jest to gra od pana Hideo Kojimy, więc niezależnie od tego, na czym będzie polegała, chyba, że będzie multiplayer only, ee, niezależnie od tego, o czym będzie, jak będzie, gdzie będzie i po co, to ja ją i tak kupię i, i tak w nią zagram. Więc nie będę szukał więcej informacji, bo mam dosyć. Wiem, że jest to gra i wiem, że jest tam grąki Hideo Hideokodzimy. To mi wystarcza. Ja pewnie zagram tylko, jeśli wyjdzie na Vita. Nie. Co prawda nie omieszkam dodać, że to jest taki jest taki w zasadzie modus operandi Hideo Kojimy, że on coś mówi, albo coś pisze, na przykład pisze dialogi w swoich grach i potem zbiera się sztab fanów, który analizuje to do tego stopnia, aż znajdzie w tym jakiś sens. I wtedy wszyscy cieszą się sensem w grach pana Kojima. I to jest wszystko ciekawe. To się tak. ciekawie czyta, to się ciekawie obserwuje. Ty sobie tego odbierasz. Nie, ja sobie tego w życiu nie odbiorę. Ja wejdę w to nagi, jak Sean Bean w trailerze i doświadczę tego samodzielnie. A potem pójdę do internetu i obcy ludzie mi to zepsują. Czy on wygląda jak Sean Bean? Nie pamiętam, on to był jakiś szon Norman Ridus. Norman Ridus, dokładnie. Nie wiem, kim jest Sean Bean. Baromir. Tak? I ten koleś, co umarł w. w Grzeotron. o że hmm. Wiem, wszyscy umarli w Grzeotron, ale ten był pierwszy. Co wygląda całkiem jak ten Norman Ridus, cały. No nic, daily reminder, że Pity nie powstaje. Uff. Swoją drogą wczoraj dotykałem konsoli, przedwczoraj dotykałem konsoli, na której było Pity. Usunąłeś? Nie, no skądże. Podmieniłem i wyniosłem na Ebaya. Nice. Nice. Wypsułeś mi segue jakieś trzy minuty temu. Cóż. Zagram w Dev tylko jeśli wyjdzie na pZ albo na Wite, A propos gier na Vita. Pa... Psujesz mi mój te. To w sumie nie będzie długo, bo trailery gier japońskich fałenek trwają często dwie minuty, pokazują kilka ekranów, stylsy postaci, jakieś dialogi, nawet nie dialogi, kwestie wyrwane kompletnie z kontekstu, w dodatku po japońsku, więc nie mam pojęcia, co tam mówili. Wiemy tylko, że będzie nowa bohaterka i że będzie płci żeńskiej. I że nie, nie wygląda aż tak, nie ma aż takiego jakby to ująć. Nie wygląda tak bezmyślnie, jak główni bohatery przed nich części, czym przełamuje wow. trochę kanon, standard. Natomiast jest dużo, podobnie jak pomiędzy Dengarą po 1 na 2, jest bardzo dużo takich podobieństw między postaciami, które są nie do końca wiadomo, czy celowe, czy po prostu ten designer potrafi robić tylko postaci w jednym stylu. Tak naprawdę wiem, że one są celowe, ale nie wiadomo jeszcze, co one mają sugerować, czy faktycznie powiązania jakieś pomiędzy tymi postaciami, czy mają nas zmylić, wręcz przeciwnie. Przed rozpoczęciem nagrania spędziłem godzinę słuchając skrótu fabularnego Danganronpa. To nie była godzina. I, i Jestem Kłębkiem skonfliktowanych uczuć z jednej strony pragnienia obejrzenia Battle Royale jedynki i dwójki po raz kolejny. Z drugiej doświadczenia autodestrukcji. To jedna z tych bardzo... Jest taki nurt w tej chwili, że dziwne jest nowym genialnym. Dan dziwna. Czuję się komfortowo w powiedzeniu tego i bardzo mi się to podoba. Otwiera mój umysł na nowe możliwości, sprawia, że myślę niekonwencjonalnie. Wiadomo, że to w koniec końców da się pod jakieś tam japońskie klisze podłączyć sztampy i tego typu rzeczy, ale przez te, dopóki w to gram, to wydaje mi się to naj najświeższą, najbardziej cutting edge mm. w rodzajem w... w... w... Opowiadania fabuły i strukturą, jaką zobaczył świat. Wiesz co, ja myślę, że kliszą samą w sobie w japońskiej animacji japońskich produkcjach w ogóle jest bycie pogrzanym na maksa. Taki, taki kapturek, w którym można zmieścić bardzo wiele motywów, a jednak który doskonale ustosunkowuje się do realiów japońskich produkcji. Bardzo dobrze je opisuje. I po ile nie grałem w Tankan P, o tyle wydaje mi się ona taką pogrzaną na maksa produkcją. No, powiedziałem ci dość szczegółowo, co tam się dzieje. No. Znaczy, otarłem to z takiegokolwiek uroku i tego wszystkiego, co jest pomiędzy tymi wielkimi twistami popularnymi. No właśnie. Bo to jest istotne, tak. Bo tak jak ci mówiłem, tam w pierwszej części masz ten twist na końcu, ale wszystko przed nim jest zupełnie w bardzo innym tonie, mhm. jest tam dużo nastrój się zmienia, jest to bardzo różnorodna gra pod tym względem. Jest tam dużo w ogóle innych motywów, jakichś konceptów, które nie mają wpływu na całość większego, ale w swoim jakby zamkniętym wątku są ciekawe. To, to jest bardzo unikatowa gra. No właśnie. Mm. Czekaj, co? Nie wiem. Obróciłeś kartkę naszą z planem, żeby zobaczyć jeszcze inne tematy. Tak, mamy kartkę z planem. Nie, już co... A, wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć na temat rompe, że zapoznawszy się z tym, z tym rdzeniem fabularnym raczej niż z całą rozciągłością gry... Planem wydarzeń, rozwijmy to w ten sposób. Wydaje mi się, że to jest po prostu idealny przykład na jedną z tych produkcji, które... Jakbyś miał usiąść i streścić to wydają się kretyńskie do zupełnie nowych poziomów, ale które doświadczane w tempie i w dawkach, które są zgodne z zamysłem ich twórców są dużo łatwiejsze i przyjemniejsze w przyjęciu. No, no to myślę, że nawet nie mam co potwierdzać, że tak jest, bo możecie się domyślić, że tak. No, gdyby tak nie było, to seria nie byłaby tak popularna jak jest. A, daily Haley Reminder, że muchy i odchody i tak dalej. E, to jest zbyt niszowa rzecz, żeby móc tego porównania użyć. No, nie wykluczałbym po prostu popularności. No, to byłoby tyle, jeśli chodzi o tgs -a. Wiem, że zapowiedzieli nowe Gandamy na TGS-ie, ale trailer pokazywał tak mało, że naprawdę nie ma o czym mówić, oprócz faktu, że gdybym gdybym naprawdę chciał kupić ps 4 to to by mnie zdecydowanie do niej przekonało. No, przydałby się taki nowy, prawdziwy next-genowy Gundam. Szczególnie, że X versus Full Boost, coś tam, coś tam, jeszcze dużo dopisków na końcu. No, to już jest trzeci czy czwarty update do dobrze znanej formuły. Nie powiedzieliśmy wszystkiego o TGS-ie, co prawda, ale też warto zaznaczyć, że tam to nie są jakieś mega duże targi, na których nie wiadomo jakie zapowiedzi są, jakieś mnóstwo nowych marek czy ekskluzywnych gameplayów. Trochę dlatego, że w tej chwili to się po prostu tak rozmyło, mhm. że E3 ma swoje, potem jest Gamescom, GDC, TGS, Nintendo ma houses Sony ma swoje experience, Xbox ma swoje jakieś pokazy, więc siłą rzeczy Nigdy nie będzie czegoś takiego, że jest jeden duży, coroczny odcinek, kiedy wszystko się dzieje, tylko to się rozmywa i tak, a w tym tygodniu dostaliśmy takie trailery, bo akurat był TGS, a w innym tygodniu tak po prostu. Nie no, bez przesady, wiesz, myślę, że E3 nadal jest bardzo prestiżowym wydarzeniem, na którym możemy oczekiwać, że zobaczymy dużo nowości i podobnie takim wydarzeniem jest TGS, po prostu TGS jest eventem, wydarzeniem nastawionym stricte na rynek japoński no jak to Japończycy mają w zwyczaju ich nie obchodzą rynki zachodnie a przynajmniej nie jest tak że się nimi jakoś przejmują traktują je jako źródło dochodu ale nie jest to nic bliskiego ich przemyśleniom, ich uczuciom więc TGS to jest taka hermetyczna impreza w której siedzą sobie Japończycy bardzo zadowoleni z tego że impreza jest hermetyczna i przedstawiają rzeczy, które ich interesują i które ich staniem będą interesujące dla ich ziomków. Dlatego dostajemy masę jakichś rzeczy, które są właśnie odjechanymi, dziwnymi, japońskimi gierkami, które dla nas wydają się albo ciekawe, ale nie jakieś porywające, albo kompletnie niezrozumiałe. A jednak one są bardzo ważne właśnie dla rodzimych odbiorców. No... Także nie ma co też umniejszać wartości czy też prestiżowi TGS-a, no bo jest to cały czas druga impreza obok E3, przynajmniej dla mnie jest to druga impreza obok E3, po której można się spodziewać sporej liczby materiałów z najnowszych gier. Gamescom dopiero ostatnio faktycznie wyrósł na taką kolejną dużą prestiżową imprezę, szczególnie, że no on jest tym zachodnim wydarzeniem europejskim, więc też otwiera drogę dla wielu producentów i ogólnie dla ludzi z branży, żeby mogli przedstawić coś ciekawego. Mm, jeszcze taki event jak PAX. No tak, PAX. Pax mówię, to się miałem już, skąd, że już zmy, z że że trochę ty umniejszasz temu, jak bardzo to się rozmywa. No, branża też się rozwija, co by nie gadać. No, ale skoro mówimy o japońskich trendach i klimatach, ja przynajmniej nie mam już nic więcej z TGS-a. Może jeszcze coś do mnie dotrze z opóźnieniem na przyszłe odcinki. Ale największy bijatykowy turniej Evolution, znany bardziej pod skrótem EVO, w końcu ma wyznaczony, przybliżony termin w swojej japońskiej edycji. To jest coś, o czym słyszeliśmy już od wielu, wielu lat. Tak naprawdę ja już w to nie wierzyłem, tylko ta mityczna idea tego, że o, tam EWO miałoby być w Japonii, jako ten wielki japoński turniej, jako druga edycja, taka, żeby ta marka się jednak rozrosła, żeby był nie jeden wielki turniej wbijatyki, tylko żeby były dwa wielkie turnieje mm -hmm. w wbijatyki. No i będzie, dowiedzieliśmy się o tym w trakcie tegorocznego EWO w Las Vegas, gdzie jest co roku. No i teraz na TGI się dowiedzieliśmy się, że będzie w, dopiero w styczniu 2018 roku. No właśnie, dopiero. Jest to raczej niezgodne z naszymi przewidywaniami. Spodziewaliśmy się, że prace będą przyspieszone i e, sam turniej, samo Evo Japan odbędzie się albo już w najbliższych miesiącach, to znaczy styczeń, luty, może marzec 2017, tak żeby było z dużym wyprzedzeniem przed Evo amerykańskim, albo też mniej więcej za rok, czyli no powiedzmy ten październik, listopad 2017, żeby było kilka miesięcy po Ewo amerykańskim. To drugie to było raczej twoje przewidywanie. Dla mnie to ma sens, że jakby, że chcą, żeby to było tak, że masz Ewo, potem pół roku później Iwo Japan i potem pół roku później znowu Ewo. Więc ten, ten przedział czasowy to, że to jest styczeń właśnie pasuje, tylko że no jest to rok później niż myślałem, że będzie pierwsza edycja. Przy czym to nie jest aż tak dziwne, bo nie chcieli tego ogłaszać ze zbyt małym wyprzedzeniem, co jest Aha. bardzo zrozumiałe, bo jednak zaplanowanie sobie roku tak, żeby polecieć do Japonii nie jest łatwe z tak małym wyprzedzeniem, a na pewno mnóstwo znanych graczy w bijatyki i pasjonatów chciałoby odwiedzić takie wydarzenie. A umysł biedaka nigdy nie pojedzie do Japonii. W każdym razie Jedna rzecz, jeśli chodzi o Evo Japan, to nadal nie znamy gier, które będą grane, co oczywiście jest dosyć sensowne, bo jeśli turniej ma się odbyć za w zasadzie półtora roku, no to jeszcze wiele się może zmienić. Tym bardziej, że nie zapominajmy, że bracia Canon i Mr. Wizard, którzy organizują Evo amerykańskie, nie mają dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o organizację Evo Japan. Mamy podane wyraźnie podziały, jeśli chodzi o udziałowców w strukturze Evo Japan i bracia Kanonowie i Mr Wizard mają bardzo niewiele, zaledwie 10% udziałów w spółce, a tak naprawdę jeszcze mniej, bo jest to dzielone między ich a jakąś japońską firmę, której już nazwy nie pamiętam. Więc Trudno jest w tym momencie przewidywać. Jest bardzo dużo scenariuszy, bardzo dużo czarnych scenariuszy, bo niestety, albo stety zobaczymy, wśród udziałowców jest firma stojąca za japońskim serwisem Nikoniko, czyli japońskim YouTubeem. co oczywiście może się przełożyć na to, że stream będzie trudno dostępny dla zachodniej gawiedzi, ale myślę, nie że... Nie zrobiliby tego. Myślę, że pan Wizard i panowie kanonowie nie zgodziliby się na takie warunki, że w ogóle nie wychodziliby z takim pomysłem. Przecież to jest też dla nich praca, oni no, chcą coś z tego mieć, a nie tylko... Chociaż może to też być tak, że to te japońskie firmy wyszły do nich z pomysłem brandu, że oni mhm. chcą mieć turniej obrandowany jako Evo, ale wszystkie zasady i organizacje będą przez nich. No właśnie, powiem Ci tak i dla mnie jest zupełnie zrozumiałem taki właśnie czarny scenariusz. Gdyby ktoś powiedział, że słuchajcie, stream z Evo będzie tylko na Niko, będzie płatny, będzie, nie wiem, zablokowany regionalnie. 480p, kod zasłaniający pół gry, żeby tam zablokować restreamy. Tak, i oczywiście jeszcze czat lecący przez cały, całe pole ekranu. A, da się wyłączyć. E, nie, naprawdę, nie zdziwiłby mnie ten scenariusz, ale hmm. myślę, że przy tak długim okresie oczekiwania na jakiekolwiek konkrety, bo nie spodziewajmy się żadnych nowych wiadomości w najbliższym czasie, nie ma co przewidywać, ani tych pozytywnych, ani negatywnych. Ja bym Poczekamy. Niech jednej rzeczy, bo nie wiem, czy widziałeś, był taki slajd, na którym wszystkich, były loga wszystkich, nie wiem, partnerów medialnych, mhm. czy może jakichś organizatorów mhm. i było, mówię, była ich tam masa, były tam jakieś organizacje organizujące turnieje, na przykład w Super Turbo, w uh -huh. Stryka, w Virtua Fightera, co jest to tyle ciekawe, że właśnie sugerowałoby, że być może będzie to właśnie taki turniej, gdzie nie będzie tych tradycyjnych gier co na czyli po prostu tych największych, uh -huh. a przynajmniej największych w Stanach Zjednoczonych. Tylko, uh -huh. że mogą to być tytuły właśnie starsze, że może być ich po prostu dużo więcej. Wiesz co, tak. No tak jak mówię, tak naprawdę każdy scenariusz jest prawdopodobny. Pamiętajmy o jednym. Evo Japan jest czymś, co do czego jesteśmy pewni, że będzie organizowane z myślą o japońskich odbiorcach przede wszystkim. Wobec tego tam zupełnie inne gry są popularne. Oczywiście nie spodziewałbym się głównego turnieju na głównej scenie w nie wiem, Akatsuki Blitzkamp, ale, ale taki Virtua Fighter to jest moim zdaniem gra, którą jak najbardziej możemy zobaczyć. Jesteś tak popularna w Japonii? Cieszy się dużym szacunkiem. Nie jestem w stanie powiedzieć ci, na ile jest popularna, bo trzeba by znać liczby. A liczby są trudno dostępne. Ile jeszcze jest automatów, jak są grane i tak dalej. Ale nie zapominajmy, że szacunkiem cieszy się bardzo dużym. Szczególnie, że ostatnia część, ten final round piątka, jest bardzo dobrą bijatyką w ogóle. Nie wiem, czy słyszałem się o takiej bijatyce jak Persona 4 Arena która jest wow. bardzo popularna w japońskich arkadach, i na zachodzie jest kompletnie olewana, i ma mikro scenę, i nikt w nią nie gra. A może tutaj będzie to jeden z czołowych turniejów flagowych? Kto wie? Ja myślę, że na pewno. Tak, myślę, że na pewno zobaczymy flagowe tytuły bijatykowe. To znaczy, możemy się spodziewać Street Fighter'a 5 i możemy się spodziewać Guilty Gear. A. To są dwie gry, przynajmniej co do których ja nie mam wątpliwości, że je zobaczymy. Stawiałbym, że Tekken 7 też będzie w line-upie. No to już 2018 rok, więc nie ma co, no. nie wyobrażam sobie w innej sytuacji. No wiesz, wszystko się może zdarzyć, tak? No na przykład na takiego King of Fighters 14 to bym nie stawiał z kolei. Hmm. Ale wiem, że mogę się zdziwić. To jest, to jest ten komfort wynikający z tak odległego czasu wydarzenia, że możemy sobie obstawiać, co będzie, czego nie będzie, ale z pełną świadomością, że może być wszystko. Hmm. No. No pomijając Akatsuki Blitzkamp. Eee, nie zdziwiłbym się. Waku Waku 7. Też nie. nie. Nie, nie, nie, nie, Chociaż World Heroes, ciekawe, mogliby to na przykład podzielić na e, Evo Main Stage, gdzie byłyby te gry nowe, właśnie jakiś Street Piątka, jakiś Guilty Gear, Tekken 7, coś. I na przykład e, Classic Stage, gdzie graliby nie, wiem, w, w, w Super Turbo, w World Heroes chociażby, może, może nawet w Melty Blada, kto wie. Och, jak strefa Bring Your Own Console na Evo w Las Vegas? Tak, tylko bardziej skodyfikowana. Jak to Japończycy I lubią? z arkejdami zamiast. No pewnie tak. Konsol. Myślę, że nie byłoby to trudne do zorganizowania. Myślę, że nawet byłoby to preferowalne w, dla organizatorów, w przeciwieństwie do graczy, którzy mogą wolać swoje własne kontrolery, jak. Tutaj dwaj siedzący. <gry> no właśnie, to jest też kwestia, której oczywiście amerykańska gawieć nie podejmie. Amerykanie maj, mają ten komfort, że mają swoje Evo. Ale spotkałem się z bardzo wieloma komentarzami na amerykańskich serwisach, że tym Evo Japan nie ma się co przejmować, bo ono jest dla Japończyków. Jest to dosyć zrozumiałe, że ktoś, kto może sobie po prostu przelecieć te 200 czy 400 kilometrów, czy nawet więcej na drugi koniec kraju, żeby wziąć udział w EWO, nie będzie się interesował jakimś tam japońskim wydaniem. Ale do Japonii dużo łatwiej jest wjechać na wizie turystycznej niż do Stanów Zjednoczonych, więc EWO Japan może być tak naprawdę punktem zainteresowania dla wielu zagranicznych graczy. Dla Europy, dla Bliskiego Wschodu, no dla reszty Azji. Tak. Tak, no niewątpliwie łatwiej jest dojechać do Japonii z takiego Singapuru niż do Las Vegas. I taniej. Zresztą z Europy też. Tak, tak. No, oczywiście pobyt jest nawet droższy, myślę. No ale jeśli przyjeżdża się na sam turniej, a nie żeby być turystą, to myślę, że ta różnica nie jest aż tak duża, żeby... To tylko pytanie, czy te firmy to czy organizatorów to obchodzi? Czy oni będą myśleć faktycznie o takich rzeczach, czy będą myśleć tylko i wyłącznie o rynku z, z tym lokalnym? Czy oni w ogóle wierzą w to, że, że, na, że w Europie właśnie jest na tyle scena duża, zainteresowana takim wyjazdem, żeby warto było dla niej w jakiś tam sposób organizować, żeby o niej myśleć? To może kraje pozostałe azjatyckie trochę bardziej bo one jednak mają też swoje duże wydarzenia, na które mm -hmm. z kolei jeżdżą japońscy gracze, więc jest tam pewna jakaś więź współpracy. No ale oni też z kolei grają bardziej w te same gry, co Japończycy. Wiesz co, tak. A on, tutaj my w Europie jesteśmy zawieszeni jednak gdzieś pomiędzy. Wiesz co, tak, no tutaj najważniejszy jest ten aspekt kanonów i Wizardo. To są te trzy osoby, które... Ale sam zwróciłeś uwagę, że oni nie mają aż tak dużego udziału. Tak, tak, one... Przynajmniej jeśli chodzi o podział finansowy, no bo nie zapominajmy, że być może nie dysponują gotówką ani udziałami, ale mogą się cieszyć pewnym poważaniem. Może im być ten projekt powierzony z dosyć dużą dozą wolnej ręki. To są wszystko zakulisowe sprawy, których my nie znamy, dlatego wracam do tego tematu, bo... Oni są naszą nadzieją. Nie możemy oczekiwać, że duże firmy, które są sponsorami de facto tego wydarzenia, ogarną. Ale możemy oczekiwać, że kanonowie i Wizard, którzy mają już ileśnaście lat doświadczenia w tym, będą chcieli otwierać się, zapraszać, ściągać ludzi, tworzyć jak największy event. Zbierasz już na swój bilet do Japonii? Ja mam odłożony. No, ja mam parę wydatków zaplanowanych, więc będę musiał chyba od początku zacząć. Ale na szczęście mam cały rok. Słuchaj, po tym jak spędziłem kilka magicznych dni z HTC Vive'em, wiem, że zaoszczędzę te 4000 zł i pozostawię je w swoim portfelu, zamiast przekazywać Walwowi, więc mój bilet jest gotowy. To chyba wszystko, o czym chcieliśmy dzisiaj pogadać. No, myślę, że nie mamy sił na dyskusję o tym, dlaczego VR nie jest Dlaczego, dlaczego rok 2016 nie jest rokiem vr -u? No bo jeszcze nie wyszedł PlayStation VR. Maile! Teraz oh. możecie wysłać swoje maile na adres hitboxyiframe@gmail.com. at gmail.com. Pisane fonetycznie. Przez KS i przez EJM. Hitboxyiframe@gmail.com at gmail.com. Piszcie, piszcie z pytaniami, sugestiami, komentarzami, bo je naprawdę... Poprawkami tego, co wszystkie maile przeczytamy. Jeśli coś uznamy za ciekawe, to przeczytamy to na wizji. A jeśli nie będziecie pisać, to ja będę musiał planować te podcasty, więc czyńcie moje życie łatwiejszym. Możecie nam mówić o różnych ciekawostkach, możecie nam sugerować tematy, zadawać pytania. Co tylko chcecie. Dzisiaj nie mam jeszcze żadnych maili, jako że jest odcinek zero, więc Poczytam tweety? Chcesz? Możesz czytać. Hideo Kodzimy napisał Good Morning i wyrzucił zdjęcie albumu Tangerine Dream Exit. Tangerine Dream to zespół. Mm. Słyszałem e... tylko nazwę. Giant Bomb nagrał kolejny filmik, na którym przedstawiają kilka gier wywiarza. Tym razem Rec Room, Minecraft i więcej. E... <laughs> Aha. Jakieś jeszcze... Skakuje mi reklama plus, ale za, za nią nie zapłacili, więc nie chcę o niej mówić. No nie, to trzeba wyciąć. Mhm. Uh -huh. A, bo ten kawałek, czy tam album Tangerine Dream był użyty w Stranger Things, które master ostatnio obejrzał. Muszę zacząć oglądać ten serial. O, tu i Evo dopiero znowu mi wyskoczył o tym, że będzie w styczniu. To dość... Te świeże newsy. Hmm. Możecie potem ocenić, kiedy hmm. nagraliśmy podcast. Nie. Teraz będą nas mogli strakować. Tylko wam dałem e, poradę. Garkulec wrzucił link do nowej wiarowej gry, będącej symulatorem zarządcy domu, w którym mieszkają trzy piękne kobiety. Hmm. Byłoby to interesujące, gdyby kobiety faktycznie były piękne, a nie wyglądały jak Coś, co oglądają ludzie w zakładach zamkniętych, kiedy zamkną oczy. jakuza 6 będzie gang wrestlerów z New Japan Pro Wrestling. W Jakuzie 6 będzie się używało telefonu Sony, żeby sprawdzić status postaci. Takich wrestlerów jak Tanahashi, Złoty Chłopiec Okada, Tetsuya Naito czy Toru Yano. Wow! Nic mi to nie mówi. Dwóch pozostałych nie znam, więc nawet wam nie powiem. Taki za mnie fan wrestlingu. No to tyle z maili na Dzisiaj możecie pisać swoje maile na hitboxy i framey at gmail.com. Hitboxy i frame pisane fonetycznie. Trzymajcie się.